Subiektywny podcast sportowy. Gdzieś jakbym był w Bukowinie. Witamy z pomarańczowego studia subiektywnego podcastu sportowego. tego chyba. Tak, ale łąka, łąka, łąka. no chciałbym przeprosić Łąki, słuchaczy. Z Boże, z Boże złoto. Albo jestem chory. Górnik by tego chorobą nie nazwał. No nie przeziębiony będę harczał najprawdopodobniej. E, ale się narobiło z tym chulkiem. Tak a może na tak, A który podcast? Dzień dobry, Cię, 160. Jest tak, 160 to taki równy dosyć. Z hulkiem to się nic nie narobiło. Czy, czy, czy, a, czy to będzie równy to zobaczymy? 160. Ten syk w tyle to jest moja kawa. Co się robi. Albowiem zupełnie wyjątkowo nagrywamy. Znaczy nie tak wyjątkowo, ale nagrywamy o poranku. Znaczy powiedzmy. <grym> jak jak lakowne, koledno, no właśnie. <grym <grym <grym to niektórzy, to, niektórzy to. Dla mnie poranek. No, dla mnie niestety dzisiaj też. No i? południe. No bo co, no bo yy, do, najgorzej, że ten transfer Hulka do Zenita wpłynął fatalnie na no kondycję chyba. psychiczną. Hulku, Hulku do, Zenitu. do Zenitu. Hulku do Zenitu wpłynął fatalnie na, na kondycję psychiczną. Christiano, bo spadł z pierwszej dziesiątki najlepiej zarabiających piłkarzy świata na 11 miejsce i nie przetrwała I tego, tego. się obraził. Jego dodejś. psychika tego nie przetrwała po prostu. Ale ja dobrze zauważyłem, że oni też wicela kupili, że tak powiem tak. za jednym zamachem. Tak, tak. I że za nie hulka, niewiele mniej. Kulka za 50, a wicela za 40? Jakoś tak. A, jakoś tak o, podobno, o, tak no. mówią, że to takie znaczy, Z nimi to nigdy nie wiadomo, która kwota jest prawdziwa. Mm. Ale mm. myślę, że w sumie mogli z 90 obaj kosztować. No. Mówię, że to nic nie, niewiele zmieni w Zenicie to, że to, że kupili sobie chulę. No znowu zdobędą mistrzostwo Rosji co najwyżej, no, dla odmiany. A co w Pucharach? W Pucharach dopóki jest taki system rozgrywek, jaki jest, że Rosjanie na wiosnę mają już. Nie, prze... no już zmienili przecież. No, zmienili No ale to w tym roku jeszcze też niewiele im tam pewnie przyniesie. No. No, ale jaki jest sens kupowania takiego Hulka za 50 do klubu? Chęć posiadania? No różnie, piłkarsko na pewno i pomoże. Jaki sens no. kupowania ety do Andrzejma Mahaczkała i płacenia mu 20 milionów za, za sezon? No, ale różnica między Hulkiem i. E... Znaczy, wiesz, ja nie wiem, czy widzieli. Ja ostatnio oglądałem, gdzieś tam się oglądałem. Fragment widziałem meczu. Yy, to jest jak patrząc na tabelę i na osiągnięcia. Gdzieś tam z ostatnich lat to można uznać za hit. tak? Grał Terek Grozny z Rubinem Kazań. To są czołowe drużyny Ligi Rosyjskiej. Na trybunach było, nie wiem, może z tysiąc osób, może dwa tysiące. Ja nie wierzę, żeby ktoś chciał po prostu tam wyrzucać pieniądze po nic. Tam na pewno jest jakiś cel, czegoś takiego i jeżeli oni twierdzą, że oni chcą, żeby im się ta inwestycja zwróciła, czyli naprawdę chcą coś osiągnąć na, tak powiem, szumnie, arenie europejskiej groźny zmachaczkał. No ale no, słuchaj, no jeżeli Grozny groźny, groźny zmachaczkał albo taki z Petersburga jest w stanie wywalić na dwóch zawodników 90 milionów euro, to powoli to się staje y, możliwe, no, bo dlaczego nie? To tak jak mogliśmy się śmiać wcześniej, że Chelsea zaczęła kupować zawodników. Tak, Daniel, Ale sezonu. Czy, czy, czy City kupowało zawodników. No, tej, Dobra, no do ale, Chelsea, ale Chelsea. No. Zanim, Liga in, in, zanim inna Chelsea miejsce, wygrała ale... cokolwiek, to kupiła zawodników kilkudziesięciu. Wymienili trzy no, pełne bo to, składy. to już rozmawialiśmy o tym wielokrotnie. I kupowali że to... zawodników na wszystkie pozycje, a nie tylko napastników. Yy, którzy mieli przyciągnąć Leci, tysiąc wiesz, osób tam, na trybuny. No, no tak, no tam w Rosji na razie chyba są na tym etapie właśnie, że, że był taki moment, na przykład winterze Mediolan, A może właściciel po prostu potrzebował kosztów. A to jest możliwe. To jest bardzo możliwe. No nadal, nadal wiesz. Oni tam koszty, mają, wszystko mają w innej skali, więc nadal, koszt był. koszty <grym> można koszt. Na dwóch napastników <grym> albo na dziesięciu zawodników, którzy zrobią ci drużynę, tak? To kwestia podejścia i i, i tego, czy naprawdę chcesz inwestować w klub, czy tylko... A, czy jest co, no, to jest, aspekt jest, jest sprawie, zupełnie, zupełnie inna historia w momencie, w którym jesteś człowiekiem, który absolutnie nie musi się liczyć z pieniędzmi i teraz patrzysz na to, co się dzieje w Europie na przykład piłkarsko i jesteś zafascynowany takim zawodnikiem jak Hulk, zresztą nie dziwne, bo to jest świetny zawodnik no i po prostu chcesz go posiadać u siebie. No, to Ale są, jak to jest? To jest, jest takie, ten, takie... Typ, ten typ człowieka, który... No tak, niektórzy kolektują jak chcę, to obrazy mam... i znaczki pocztowe, albo tak, tak, niektórzy tak po prostu... kupują sobie zegarki za 20 milionów, a on sobie kupuje, to Hulka, 50, kupić, no. tak. Tylko że jest ten drugi aspekt sprawy, to jest taki, to jest, ta jest możliwe, że taki zawodnik, jak Hulk albo Wicel, po prostu przechodzą do takiej ligi. Bo mimo wszystko nadal Myślę, na szczęście że... nie jest tak, że oni nie są takimi marionetkami, że gdzie powiemy my, my, ich jakiś tam menadżer, czy jak go tam nie nazwać, tam nie pójdą tam. A jak, jak tak miesiąc tak miesiąc 10, 10 milionów euro za sezon? Dla hulka, tak, ja myślę, że który ilość, nie umie, ilość, który, ilość on umie doliczyć do tylu, ile zarabia. To jest, w ogóle, <śmiech> <śmiech> to jest w ogóle to, jak patrzę to na ten bezkres, bezkres inteligencji w jego wzroku, to, to jest człowiek, przylało. który potrafi zabić co najwyżej piłką kogoś. No ale wiesz, jeżeli no, je ja do niego. Ale za to jak? <śmiech> 10, 10 milionów ponad euro za sezon dla takiego piłkarza. On zarabia tyle co Messi No i tylko, znaczy, tylko parę, to jest w Że on, w jest, że on no. jest zbyt głupi, żeby zdać sobie sprawę Że być może niszczy sobie karierę tak Patrząc długoterminowo, długoterminowo zwykle... to, to myślę, że jemu chodziło w życiu głównie o to Żeby zarabiać pieniądze, Dokładnie. nie męcząc się przy tym specjalnie hmm. Ja myślę, że jak zwykle <laughs> przeceniasz Ambicje Jakichś 90% <laughs> piłkarzy na świecie Ja myślę, że piłkarzy, którzy, którzy wybierali Kluby na tej zasadzie, że sam, sam, sam chcę decydować o tym, gdzie zagram i zrobię, zrobię na przykład wszystkim na złość, jak Johan Krojf kilka razy w swojej karierze, to generalnie w ogóle w historii futbolu można policzyć na palcach pewnie obu rąk, w sensie dwóch rąk, nie obu. <grylanko> masz? Albo obu. Nie. No, no bo, no bo co? No, no ilu, ilu jest takich piłkarzy? Bosman, taki zawodnik, który powiedział, że on zrobi wszystko, żeby pracować tam, gdzie chce. Johan Cruyff, który powiedział, że, że nie pójdzie do Realu Madryt, bo klub się dogadał za jego plecami, poszedł do Barcelony, a później pokazał wała Ajaxowi Amsterdam i poszedł do Feyenoordu, mimo tego, że był kibicem i do tej pory jest Ajaxu. No i taki piłkarzy naprawdę można, ale to są ludzie inteligentni. No ale cała reszta. Y, powiedzmy 90%. Nie, no nie tego to nie no, prawda, jest tak, że prawda, oni są bezwolnymi pionkami, też mają coś do gadania i na przykład tak, decydują się ale, ale... nie chcę iść na przykład tam, bo tam mi się nie podoba, tam jest za zimno, albo za daleko od rodziny, albo to, albo tamto, albo hmm. wydaje mi się, że z, z powodów sportowych mi się to na dłuższą metę nie kalkuluje, bo ta liga nie jest na tyle ciekawa. Czy no tak to sobie no można, to wiesz, można, tak to ale... można kalkulować, jak masz już na koncie, nie wiem, 150 milionów, jesteś zarobiony w całej karierze i teraz się zastanawiasz, czy interesuje Cię pogoda, kuchnia? Nie, nie raz rozmawialiśmy o polskich zawodnikach, którzy nie mają 150 milionów na koncie i mówiliśmy, że jakiś ich ruch był głupi, z tego powodu, że długoterminowo. Bo to, ruchy polskich i piłkarzy piłkarzy są głównie no tak, głupie i głupie, wiesz, też idą za kasą. No. Trzeba, trzeba też patrzeć jakby na ocenę swoich możliwości. No podejrzewam, że Hulk, Hulk miał Hulk. ileś tam ofert. Znaczy, tak? Hulk mógł pójść wszędzie. No nie. No, no, ani Barcelona, ani ja, Real no, go ja, nie kupią. Ja, bo ja, są... widać nikt go nie chciał. No właśnie, podejrzewam. A znaczy jak nie, no chcieli, Chciała go nie Chelsea, ale nie za takie pieniądze. No dobrze, no ale nie chciała połowę, albo no, no, jedno trzecią no, tego, no. tak? Więc. Uh -huh. y... poza, tym, poza tym mówię, mówię no. ligach, w ligach normalnych, mówię o lidze hiszpańskiej, angielskiej i tak dalej, są, yy, są hierarchie płacowe, które powodują, że zawodnicy. Określeni zarabiają do dwóch, inni do kategoria do czterech, inni do sześciu, inni do ośmiu, a główne gwiazdy w zespole 10-11-12 milionów. Wyjątkami od tego są kluby nowobogackie typu typu Chelsea czy, czy City w Anglii, gdzie płaci się też niewiele więcej, bo tam się nie zarabia więcej niż 12 milionów euro za sezon. Jednak mimo wszystko, to gdzie Jaja Touré i Kuna Aguero, to są ludzie, którzy i tak nie są w pierwszej trójce najlepiej zarabiających piłkarzy świata, a zarabiają po 200-250 tysięcy funtów tygodniu. No i są ligi, gdzie idzie się zarabiać gigantyczne pieniądze, jak w Chinach, w Rosji czy w, tam jak w Katarze, Katarze czy w Emiratach. I tam nie ma żadnych hierarchii płacowych. Po prostu, tam, tam po prostu przychodzi zawodnik, który kosztował tyle i tyle, i on ma zarabiać zarabia 20, 18, 16 milionów. Podczas kiedy nawet Zlatan Ibrahimowicz zarabia 14,5 miliona, i jest drugim drugim najlepiej zarabiającym piłkarzem świata. tak w, a gra w, w miarę normalnym klubie, wydawałoby się, bo klub normalny nie jest. Jak patrzyłem na to, co się dzieje no, tam na by, był normalny jeszcze niedawno. Przez no, chwilę. Tak. Nie, no, on wybrał po prostu normalnie nie pieniędzy, no. Nie wiadomo, jak długo potrwa jego kariera. Miał do wyboru taki po prostu możliwość no albo siedzenie tak. we wceporto kolejny sezon. Jest to lepsze kierunek, że... jest na przykład wybór Drogby, tak? Który, no. jak się okazuje... Ja, Drogba już poszedł na emeryturę, no. Już, no on, tak, mu no jemu ja zaplanował za, to, co Dużo zaplanował, mu obiecali, tak. jak widzę wie no. Obiecali mu dużo, a mu nie płacą. No. Nie, tak? Nikt ci tyle nie zapłacili widzę, Widzew ci obieca. To już było takie porzekadło kiedyś. To chyba podobnie jest w Chinach no to było za czasów chyba Grajewskiego tak, tak, tak czyli cyk Grajewskiego i, te, i tego drugiego jak bym się nazywał tam dwóch takich Pawelec Pawelec tak. no zobaczymy no, zobaczymy, e, zobaczymy czy to tak a, a Drogba w tej całej hierarchii płacowej jest y, tam jeszcze jest jakiś dziwny w ogóle zawodnik który nigdy w Europie nie grał już w pierwszej piątce najlepiej zarabiających piłkarzy i też jest w, w Chinach Yy, może zaraz sobie przypomnę moment. Weźmy sobie zaraz ściągawkę. Sobie zaraz sobie <laughs> przypomnę. Zaraz sobie przypomnę. Zaraz sobie w telefonie. zapisałem nie, to Konka to jest znany piłkarz jednak, no, ale nie na tyle, żeby zarabiać więcej niż Messi czy Cristiano Ronaldo. I on gra gdzieś tam w Guangzhou, czy, czy gdzieś tam w Chinach, zarabia 11... 11 prawie milionów euro za sezon zawodnik Konka. Może to należy na to spojrzeć tak szerzej, zobaczymy jak to będzie nie wiem, w perspektywie najbliższych lat. Ale że to jest tak, że Europa jest w kryzysie i to my mówimy o tych starych klubach, o wielkich pieniądzach. Ale tak naprawdę wielkie pieniądze są właśnie w Chinach, w Rosji. No to, to się, to się może nie w Europie, fudbolu, nie, nie, nie, tam, bo nie ma ligi, nie ma tradycji. No, no, to jest... Mówimy, że Europa jest w kryzysie. Jak się patrzy na to, ile zarabiają teraz piłkarze w czołowych klubach europejskich, a ile zarabiali lat temu 8. No to ten kryzys nie wygląda tak strasznie. No tak, no, ale pytanie ale... jest, ile by zarabiali, gdyby nie była w kryzysie, gdyby to koło się nadal kręciło z poza, kręgu... no, no, to... nie, nie poza tym nie no, ale chodzi o to, że nadal się cały czas Zaczy... płaci w Europie bardzo dużo zawodnikom Zaczy, i płaci się, I... Z I, i płaci się za transfery znów strasznie wielkie pieniądze. No. Nie wiem, czy wy oglądałeś ostatnio mecze w Lidze Hiszpańskiej, gdzie na przykład połowa kamer zniknęła ze stadionów i transmisji się oglądać po prostu nie da. Jeżeli obejrzysz wcześniej mecz Swansea-Stoke, a potem obejrzysz mecz Barcelona-Walencja, to okazuje się, się, że mecz Swansea-Stoke jest pokazany w sposób wzorowy i może być dużo gorsza piłka. Ja też się nad tym złapałem. A jakie to HD było z tego, z, z tego meczu z Walencją, no, po prostu no, tak. sakra totalna. No a do te... Ale nie, bo Liga Hiszpańska, a to do w ogóle tego... nie jest produkowana HD, żaden mecz, a Liga no. Angielska, wszystko. A do, tego, a do tego nie jesteś w stanie obejrzeć normalnej powtórki ze spalonego. Gol, y, gol dla Walencji, ja bym sobie nie dał niczego, obciąć nawet paznokci, czy, czy tam był spalony, czy go nie było, bo go po prostu, znaczy, później pra, prasa nawet madrycka przyznała, no ale to zrobił jakieś analizy, prześwietlali ich laserem, jakieś duperele, ale w czasie meczu nie ma normalnej kamery na wysokości pola karnego, która pokazałaby by ci, czy jest spalony, czy nie ma. Już I nie tak mówię, jak powrót, kiedyś nie rozmawialiśmy nie z redaktorem Rabiejem, który mówi, twierdził i z którym się zgadzają zresztą, że telewizja zadbija futbol, wróciliśmy do normalności. No, Ten no, ta, a normalność polega na tym, że, że masz w Hiszpanii pani to, o czym piszę często w komentarzach. Masz genialny produkt, bo są drużyny grające fajnie w piłkę. Jest Barcelona, jest Real, jest Walencja, no jest parę fajnych zespołów, tak? Jest Sevilla, jest Bilbao, jest Atletico Madryt. Yy, okazuje się, że liga może i słaba, ale okazuje się, że nagle Atletico Madryt wychodzi na Chelsea i Chelsea nie istnieje. I ta liga raz jest słabsza, raz jest, raz jest lepsza. Są różne, które mają problemy finansowe, jak Malaga, ale okazuje się, że te problemy finansowe są zupełnie wystarczające na to, żeby ściągnąć sobie yy, nagle w ostatni momencie Saviole i Roque Santa Cruza do Malagi i grać w fazie grupowej Ligi Mistrzów i to nie bez szans na, na wyjście po, po losowaniu. Takie to są te problemy finansowe u nich. I okazuje się, że ten produkt nie da. Polska. No, Liga, Malaga jest też trochę w, w szczególnej sytuacji. No, jest w szczególnej, ale wiesz, generalnie płacą piłkarzom, mimo tego, że mają kryzys i tak dalej, i tak dalej. No, to abstrahując od tego, Liga Polska pokazywana jest w polskim Kanal Plusie jakieś 10 razy lepiej, już nie wspomnę o studiu, które jest potem, niż, niż Liga Hiszpańska. To jest w ogóle. A jakiś... Trzeba powiedzieć, że Liga Polska jest pokazywana od dwóch lat gorzej, niż była pokazywana dwa lata Wcześniej. temu. Tak, tak. Po tym, jak tam się zmienił ten główny producent. Czy Może 10 razy lepiej to nie, ale, ale faktycznie. No jest dużo się... lepiej tak. pokazywane. Masz, a, a, jak, a jak zobaczysz studio typu tamten Liga Plus, tak, no to w Hiszpanii nie ma takiego programu, który by w taki sposób pokazywał ligę, ligę hiszpańską. Żeby obejrzeć wszystkie mecze, na przykład czołowych drużyn Barcelona, Real, Valencia, Atletico Sevilla. O tych mówię, musisz mieć cztery telewizje wykupione w Hiszpanii. Jeśli chodzi o Polskę, to teraz mi się przypomniało. Gdzie jest włoska liga? No właśnie, nie ma. Podobno cena za włoską ligę, jaką sobie Włosi zażądali, to jest cena Ligi Angielskiej plus Hiszpańskiej razem. A, no to już wiemy, gdzie jest. Postanowili, i, i, żeby, żeby nie oglądać w tak, krajach, tak, Tak, tak. No bo za bardzo widać, że są mecze ale, ale, ale, w Ten sposób mniej zobaczy. Ale jak widać, jest to trend wyznaczony. Teraz firma sport też, też krzyknęła. no jeżeli w pay-per-view miałby być pokazywany mecz, to wyliczona z kalkulacji cena meczu Polska-Czarnogóra trzeba by zapłacić za transmisję 20 zł. Czyli też wracamy do korzeni, kiedy jeden człowiek w bloku miał telewizor i wszyscy do niego przychodzili, <grym>, bo za 20 no, zł, jak, ci, że... większość moich sąsiadów jak ma do wyboru kupić sobie pulikę no, i przepojkę za 20 zł, czy obejrzeć mecz Polska-Czarnogóra sam wszedłbym w wódkę no, ale Zabawa walka, lepsza. Walka, walka, walka i kliczki za damkiem, no tak? Chyba było też tak, pay per tak. i to było drożej, jeśli dobrze pamiętam. Tak, to chyba 45 jakieś... zł. Nie wiem, złotych tak, tak, coś, coś zawsze koło 30 paru złotych. Tak, znaczy tutaj, tutaj oni znaczy, ja liczą Ja uważam, ja uważam że, że TVP akurat, jeżeli chodzi o polską reprezentację, robi jedynie jest słuszny ruch. No, dostaje dziadostwo, więc dlaczego ma zapłacić? Znaczy nie, ja za to uważam, pieniędzy, że, no? że jest, to, jest to, że tak powiem, spóźniony wynik euro. To znaczy, że myślę, że po prostu y, t, telewizja y, polska przed euro nie miała żadnego wyboru To znaczy oni musieli ten produkt pokazać sport wtedy sobie zażyczył dużych pieniędzy Oni te pieniądze płacili, skończyło się euro Teraz warunki są inne, powiedzmy bardziej normalne No tak, I produ telewizja produkt jest tak, atrakcyjny tam, Halo, 40%, biednej, biednej piątej, tak? Tak, halo, 40 mniej No i a ja, a ja, jest problem a ja, a ja na przykład, jakbym jak popatrzyłem na powołania Jakbym wystawił obronę z Krychowiakiem w tej chwili, czy nawet na boku zamiast Wawrzyniaka, to ta reprezentacja wcale nie jest tam. Znaczy, ja ją wskazuję oczywiście na pożarcie, jeżeli chodzi o mecz z Czarnogórą. Bo... Nie, no to, to nawet o to chodzi, mecz? bo Nikt wiedz, w Polsce bo... nie wierzy, że można coś. <coughs> no nie, ale wiesz, ty, ty możesz to tam, czy Krychowiak, czy nie wiem, czy kto tam zagra. Czy bym nie zobaczył Krychowiaka? No tak, ja, ja też, tylko chodzi o to, że telewizja nie pokazuje meczu dla takich jak my, tylko bo, bo na paru osobach, które interesuje, jak zagra Krychowiak, to i nie zarobi. Tak. Chodzi o to, żeby ten mecz obejrzały tłumy, a po euro, podejrzewam, tłumy na mecz Polaków się nie rzucą. No i po, co? Produkt, po ostatnim produkt, występie na Łatwia. Produkt no, bardzo stracił na wartości. bo no no jeżeli czyli, na, na na mecz reprezentacji, to chyba, jeżeli on jest już w telewizji, to oglądają wszyscy ci, którzy oglądają piłkę nożną, niezależnie od tego, jaki jest wynik, bo taka jest na, masochistyczna wiesz, na, co, na, Ale to nie jest tak do końca, bo ta oglądalność spada. Wiesz, Dobra, to jest myślę, że 4-5 milionów wraca, ludzi, oglądają no, piłkę nożną. Wiadomo, że przed euro i w czasie euro mecze oglądali, nawet tacy, którzy piłką nie interesują. Soba no to było tak 11 milionów no. ludzi, tak? Nie, nie, teraz, teraz może mecz z Anglią ma rację, a taki mecz z Mołdawią, to no, ja wcale nie jestem pewien, że tam się rzuci tłum i każdy, kto ogląda piłkę, poleci tak, oglądać tak. mecz z Mołdawią. No no tak, tak ale jeżeli tak... masz do wyboru tą przysłowiową wódkę albo mecz, to w takiej sytuacji no większość ludzi wybierze tą przysłowiową wódkę względnie Jeśli działkę. Się zapłacić, takie będzie musiał zapłacić, to 20 zł. <laughs> No a, a dodatkowo, jeżeli masz zapłacić, że na przykład, jesteś mieszkańcem Wrocławia i bilet na mecz kosztuje 30-35 zł na mecz Polska-Mołdawia, a pay-per-view kosztuje 20 zł, no to nawet dojeżdżając tramwajem na stadion i płacąc w sumie 4 dychy, to no, je jakiś po, na żywo. To jest sposób na zapełnienie stadionu. Tak. Ty to... za tramwaj 10 zł płacisz? Powinni 5 w jedną, 2, w Wrocławiu chyba jest podobna cena. Ale to nie jak 10 nie wychodzi. A Może masz coś Może masz Może masz coś po drodze. coś Może masz coś takiego. Może masz coś takiego. Może masz coś takiego. No, znaczy ci, co widzieli mecze Lech i Gdańsk w tym sezonie, to ani na stadion, ani do telewizora by nie poszli. Chociaż, Lechia, za za chociaż Lechia wygrała przecież z Koroną na, w Kielcach. No no, z Koroną w tym sezonie wygrywają wszyscy jak na razie. Więc to... Okazało się, że tylko Amkar Perm przegrał 4-0. <laughs> Jedyny zwycięski mecz Korony w tym sezonie widziałem w Kielcach. O. Za to za to Polonia wystartowała w sposób dosyć ciekawy. Niewiarygodny. No, niewiarygodny dla mnie też. No, okazuje się, że. Ze zabieg... z takiej drużyny, która postanowiła, że udowodni, że coś potrafi. Nie, no. Nie, to inne udowodniają, że nic nie potrafią. Nie, no, nie, nie. Okazuje się, że wystawienie pięciu normalnie grających i rozumiejących się ze sobą mhm. od dawna młodych piłkarzy. Plus tył, który jest plus, plus tył, który jest doświadczony bo i Kokoszka i Baszczyński to, to są piłkarze doświadczeni tak? do tego młody Pazio na boku i do, do tego gen, gen, generalnie świetnie od zawsze rozumiejący się Wszołek z Teodorczykiem który Teodorczyk wreszcie nie gra ogonów tylko gra w, w podstawowym no, w w A w show wcale nic dziwnego, bo, bo ja dawno nie widziałem, żeby w jednej akcji najpierw Teodorczyk wygrał z trzema tak, piłkarzami, potem zagrywa do wszołka, który kładzie dwóch jeszcze lewą nogą w okno piłkę. To też nie byle jakichś, tych piłkarzy, jak, tak, jak tak, na tak. Na po polskie warunki. No, Wisła Kraków to nie przypadkowo. Z no, ostatnim położonym był to wielokrotny reprezentant Polski. <śmiech> padł jak Ta, Dał się czas a, no, to. spakować, jak, jak ten, się ten, ten wielokrotny reprezentant jakoś tak marzy. A jeszcze jest się, Daniel imu, Gołębiewski, a jeszcze jest piątek, który też jest wychowankiem. Czasami okazuje się to, do czego ja zawsze y, wzywam w te, tego typu sytuacjach, że lepiej jest grać młodymi, młodymi wychowankami, którzy wiedzą po co wychodzą na dane boisko i mają coś do udowodnienia i sobie, i kolegom i jest lepsza atmosfera od razu jak się przepłaconych dziadów z drużyny powyrzuca i y, zawodnicy okazuje się, że dają radę. No, kibice poloni wręcz nawoływali do tego od lat, że, że, że po co nam tacy piłkarze, po co nam jakieś smolarki po 400 tysięcy, y, po 400 no tysięcy tak, no złotych wiesz, pensji, tak? To, to były, to były fa fanaberie Pana Wojciechowskiego no. podobne, do, na, trochę na innym poziomie co fanaberie właściciela Zenitu. No, ale to dalekie ale No, mówię, no, no, no, no, tak, poziom tak, nie, to, ale tak, ale, jaka jak liga... Tak, tak, no. Jak, no. jak zobaczysz, jaki zobaczysz, tak, bo jak bogacz takie transfery. Tak, no. jak, tak, jaka liga, taki Hulk. Malarek Hulk jest. No. To, tak, to jak tak, zobaczysz, jest jak jest zobaczysz dom, w którym mieszka Pan Wojciechowski, to słowo fanaberia pasuje do każdego mebla, który tam się znajduje. I prawdopodobnie jeden mebel do drugiego równa. A pasuje. co ma jakiegoś gargamela takiego? Strasznego gargamela ma. Wygląda to jak rozdęta siedziba Amber Gold. A gdzie to cudo można obejrzeć? Pod Warszawą w internecie sobie znajdzie. To, to, to jest jak, jak, jak ten stary rosyjski dowcip. Roko koko późno. O tych dwóch, dwóch bogaczach, którzy tam gdzieś kupili sobie po takim samym krawacie. I się go ile za niego dałeś. On tam mówi, że, że 200 tysięcy. 000... Dolarów, powiedzmy, za, za krawat czy ileś tam. Eee, to słabo. Ja taki sam, taki sam dałem 300. <grystanie> <grystanie> A jeszcze znaczy... wracając na chwilę do Zenita, to tak yy, kończąc ten wątek, myślę, że to też nie jest aż tak, bo drużyny rosyjskie, coś tam w lidze europejskiej chociażby dawały radę ugrać. No, właśnie. Więc, yy, no tak, jakby... no, znaczy jeszcze nie, nie tak dawno, co 2-3 lata pojawiały się w finale, niektóre nawet wygrywały. wygrywały. Tak, więc jakby no może to, to jest też jakiś krok no do tak, tego, tylko, żeby wreszcie... Że też zwróćmy uwagę, że naprawdę Liga Europejska jest traktowana tak... Na, na no nie, no dobrze, takiej, ale, nie ma... ale jakby no, to jest ten pierwszy krok. No. Tak? Albo zostajesz na etapie Ligi Europejskiej, albo chcesz pójść wyżej znaczy ja i zacząć. po prostu nie, zacząć... nie potrafię uwierzyć, że ktoś, jest chyba że to faktycznie jest po prostu jakieś robienie kosztów, tak? Ale nie potrafię uwierzyć w innym wypadku. Ktoś z premedytacją wywalał pieniądze na piłkarze, nie licząc na to, może naiwnie, że jednak oni mu coś zagrają w Lidze Europejskiej albo w Lidze Mistrzów. Nie, no, ja myślę, że tam, tam jest cały czas jednak, mimo wszystko, jakieś, jakieś partie na to, żeby wyjść z tego zaklętego kręgu dobrych drużyn Lidze Europejskiej. Nie i, da się w inny i... sposób, więc. Tak, poważnie. Nie chcę wreszcie jakichś mistrzów, które sobie nie radzą, tylko chcą wreszcie Lidze mistrzów też zaistnieć, bo. Finansowo, no to jak widzimy, oni stoją na równi albo i lepiej niż drużyny, które Ligę Mistrzów wygrywają. Ja myślę, że tylko trochę tym Nie, to inteligentnie zarządzić. po prostu no. przełożenie, no to przecież tak samo jak, jak Roman Abramowicz, no to takich Abramowiczów w Rosji, którzy, którzy mogliby sponsorować kluby piłkarskie, no jest jeszcze, jeszcze 15-20 na pewno. Chyba no więcej. Na, na budżet, budżet Polonii Warszawa Abramowicz zarabia, przewracając się z boku na bok, w ciągu 15 minut swojego snu. <śmiennie> <śmiennie> 5 no milionów złotych to właśnie... jest trochę ponad milion euro. No, to, jest to, to, ja to ja tak. myślę, że on zanim, zanim połknie tabletki rano uspokajające przed śniadaniem, to, to, to zdąży to zrobić. Może, może więcej na śniadanie wydawać. <śmiennie> <śmiennie> może. Jak mu się no mówię, mówię dlatego, dlatego no Zobaczymy, zobaczymy czy coś przyniesie A okazuje się, ja. że, że właśnie że ta Polonia Warszawa w, w czubie tabeli Przegrała mecz z Lechem, będąc lepsza od Lecha Na swoich boisku A do tego wygrała całkiem trudne dwa mecze Chociaż z tym, są Lechią, to nie wiem czy trudny Ale, no, ale z do Wisłą można 3 do jednego Z Wisłą, no, z Wisłą, na, do z Wisłą jednego... na wyjeździe To, to, to rzadko a, kiedy Czyli wychodzi na to, że z, ponieważ są to kluby zaprzyjaźnione Lechia, Wisła i Śląsk To ze Śląskiem też wygrają 3-1 a to nie jest <laughs> zupełnie nieprawdopodobne. Tak, tam, tam został nowy trener właśnie zatrudniony. No w Śląsku mamy jest, klasyczny przykład tego, że w Polsce najgorsze, co może się trenerowi przydarzyć, to, to zdobyć Mistrzostwo, to zdobyć mistrzostwo no, Ale Polski. to nie jest tak do końca klasyczny przykład, bo dla mnie to jest jakaś w ogóle nowa jakość, która polega na tym, że oni tak przypadkiem zdobyli to Mistrzostwo i byli w tak wielkim no, ale szoku Ale że każdy, moim... każdy Mistrz Polski z ostatnich lat tracił trenera no, po dwóch miesiącach nowego sezonu mniej więcej, czyli po tym, jak odpadał z Ligi Mistrzów, w kiepskim stylu i No nie no, można odpaść, nie wiem, grając z Barceloną i remisując dwa razy jeden, jeden odpadając z karnych. Tak? No. No, nie mówię o polskim ogólnie o odpadaniu. Nie no, no, mówię o stylu, a nie o polskim drużynie. Podstaw sobie tu dowolnie wybraną drewną no, no, no, może to być nawet, kurde, Arsenal. Niech to nawet, niech nawet nie będzie z Barceloną, no niech, niech to będzie, nie wiem, dobra, dużo z, z Barceloną tak? to by mieli farta, bo by mieliby niezłe pieniądze za transmisję jeszcze, no. Jakby no nie, trafili, no ale ja mówię no, tak, no. a dostać dwa razy piątkę od Kogo? Ja nawet nie pamiętam, z kim oni z Helsingborgiem. No, Helsingborgie. no to, to, to, to nie jest... Nie, to teraz nie jest. to z Hanowerem. A z Helsingborgiem... No, a z Helsingborgiem to we, legia. No. We Wrocławiu potencjał, potencjał, jeżeli chodzi o futbol, jest tak gigantyczny, że na mecz z Helsingborgiem e, na własnym boisku... Nie, na nie, mistrza regina, to się tam tak, na, na, na Helsingborg przyszło 13 tysięcy ludzi. 13 tysięcy ludzi to... Na koronę, na dobrą kolejkę ligową w Kielcach przychodzi. No, no rzadko, na, bardzo Jak No to mówię no. Dobry. Ale swego no. czasu to kolejkę był głodem. A średnia tylko no, w pierwszym sezonie. Nie, no, Pierwsze, średnia, ma, no. średnia, średnia jest 8 tysięcy z ubiegłego sezonu. To jest bardzo wysoka średnia, jak na taki mały stadion. Tak? To nie wiem, czy na Śląsku na tym obiekcie nowym, będzie 8 tysięcy taka średnia, jeżeli 13 tysięcy na Hercewis. patrząc to z drugiej strony, w jakiej sytuacji dańczy objął Śląsk, gdyby on w zeszłym sezonie zajął czwarte, piąte miejsce w lidze. To dzisiaj byłby spokojnie dalej trenerem. Byłby dalej trenerem, by go nie czepiał. A kto mu kazał by być wicemistrzem mistrzem i zdobywać super puchat? No, no, tak? no, no, no, no, no właśnie. I to na obiekcie legi głupi trener wygrywa. Tyle lat w polskiej piłce i bierze w W eliminacjach jakiejś Ligi mistrzów występować, przecież wiadomo, że to jest straszne. W ciągu dwóch sezonów zdobył dla Śląska Wrocław więcej niż Śląsk przez całą swoją w sumie historię. Przegrał trzy mecze i go wyrzucił. No nie no, ale nie, nie, Znaczy, znaczy z, no, tam tak, ewidentnie nie przesadzajmy, no. tam ewidentnie tam po prostu wszystko się roz, rozpełzło, było... rozlazło. I... Nie no, tylko właśnie tylko mówię, że to znowu jest ten, ten kasus, że, że gdyby. że W polski lidze najlepiej jest wziąć sobie jakiś klubik, zajmować z nim piąte, szóste miejsce, nie wychylać. I, i możesz wtedy zostać możesz... wtedy selekcjonarem jak Fornali. Tak, no, no. Możesz, no. Tam, możesz tam pracować tak. 3-4 sezony, z rzadka, spokojnie. Z rzadka powalczyć o ligę europejską, ale tak z rzadka, nie, nie za często. A jak. Już żeby walczyć to szybko uciec właśnie. Tak, tak, bardzo tak, dobrze zrobił, tak, tak. bo przecież ten ruch zostawił bratu klub i proszę, jest zero punktów. Przecież gdyby gdyby on teraz prowadził ten ruch, to oni by w Europie wiele więcej nie zdziałali, bo to, to nie było na to szans, tak? No i... A teraz już nie idzie na jego konto. Ale mamy A nie ciekawy, Bardzo czas A my mamy kolegę nie, z redaktorem Magdiarzem, który mieszkał. Tak chyba od, jeszcze nie było nigdy. Od studiów na Śląsku mieszka. Jest, tam został Wcześniej był kibicem korony, znaczy jest do tej pory, mówię o Sebastianie. Uh -huh. Był kibicem korony i chodził na tą koronę. Pojechał na Śląsk i tam, jest, tam kibicuje ruchowi Chorzów. No i ma teraz dwa drużyny, ma dwie drużyny sąsiadujące w tabeli. <śmiech> Obe strzeliły tyle samo punktów. <śmiech> i też zdobyły punkt. Strzeliły Goli też tyle samo. Zero. Tak. No. Tak. Arsenal zdobył pierwsze gole. No. Podolski i Kazorla. Asysta Podolskiego i Kazorla. I to nie w byle meczu. Ale Wojtek się popsuł. No Wojtek się popsuł i nie zrobił w reprezentacji w jakimś artykule widziałem, że, że jakiś tam redaktor napisał, że Maciej jeszcze nie, nie, nie przyjedzie na zgrupowanie. Śnił mi się dzisiaj Maciej no, A może szczęście. właśnie przyjedzie. <głosy> no, no, może właśnie wyjdzie no. bo czarny książę no, nie wiem, czy jego Korona tak łatwo puściła. No myślę, że nie. Tam w Koronie teraz jest jedno, pierwszy bramkarz ma czerwone kartki, czyli Małkowski, ta, ta. drugi jest kontuzjowany, więc będzie z młodej klasy stał w następnej kolejce. Albo Maciek. Tutaj... <głosy> no, Albo Maciek. No myślę, że Maciek to chyba jednak lepszy bramkarz niż niż ten z trójk młodej klasy może być rzeczywiście. Także w korona można powiedzieć, że nadal będzie, nadal będzie traciła gole chyba jednak. No, tak haliliśmy trenera Jeszcze nie strzelają. Tej Jeszcze nie strzelają. Tak, bo jak się tylko traci, tak jak Arsenal, nie, jak się nie strzela i nie, nie traci, to a... jest pół biedy. Właśnie tak, dwa remisy a... po nie, tręcił, no, nie Dwa punkty nawet się Nie, no mecz z Liverpoolem był słabym meczem. Znaczy, tak naprawdę to był taki, taki sobie mecz, no Liverpool zagrał słabo bardzo. No, no, no właśnie, no, ale Liverpool nierówny. A, a za to, za to Arsenal no, wykorzystał to, co miał do wykorzystania, czyli dwie nowe indywidualności, które coraz lepiej wchodzą w zespół. I... Znaczy to, to chyba to jest taka stała, stałe przekleństwo kibiców Arsenalu przekleństwo i błogosławieństwo zarazem. To znaczy, że ten Węgiel potrafi Arsene, Arsene sklepić bo Wenger... tak potrafi sklecić z tych zawodników co sezon jakiś nowych, posprzedaj ich za każdym, w każdym sezonie już jest mowa, że już generalnie ten Arsenal to padnie, że wszystkich sprzedali, że tak nie może. Nie, on będzie w czwórce, no, zwykle no, będzie jak będzie w zwykle w czwórce. będzie w czwórce, dokładnie. No, no, może w nie, ten nie, nie. mistrzów pewnie wyjdzie z grupy no. i odpadnie w pierwszej Bo, no, rundzie. Pytanie jest, pytanie jest, czy... No, czy... redaktor, tak jak w zeszłym roku, mm. dokładnie sezon temu <laughs> mówi, nie ma szans na to. No, nie, Pamiętam, nie że zakładałeś. Jak, się, jak patrzę, jak, się patrzę tak? jak gra, jak... jak Miał być poniżej dziesiątego miejsca, na pewno No, no, no no, no, to nie brakowało 10 miejsca do Ligi Mistrzów się chyba nie awansuje. Nie. No Też nie się wydaje. Nawet w Anglii, nawet w Anglii. <śmiech> no ale nie, jak patrzę pytanie czy tak, czy czy, czy przygotował wreszcie drużynę na na cały sezon, czy też znowu tylko na połówkę, bo wygląda, że tym razem zazwyczaj Everton przegrywa wszystko do połowy sezonu, od połowy gra świetnie. W tym sezonie Everton zaczął świetnie, zobaczymy, czy... czy no, już, już trzeci mecz już nie był taki świetny. No. Ja no. myślę, że, że wątpienie w Węgara po tylu sezonach, kiedy on miał... Czy ja nawet w Węgara nie wątpię. Przechodził barci, barci w... tyle po prostu tak, zamieszań i Ale burz. Podolski, Podolski i Żiniak to nie są piłkarze na miarę, na miarę Van Persiego, co Van Persi pokazał co wchodzi do nowej drużyny i co drużyna nie gra on y, mimo tego, że nie strzela karnego, to i tak ratuje im tyłek i wygrywają no wiesz, drużyna, y, 3 do 2. Drużyna nie gra, ale to też jest tak, że on nie wiem, przy pierwszej, czy to, czy to druga bramka była, do, do, dostaje podania na centymetry. No, no, to, to też nie jest tak, że drużyna nie gra. No, stoi w polu no, karnym i piłka no mu tak, spada ale, na nogę. No, no dobra, ale no zrobił, ale najpierw zgubił sobie jeszcze obrońcę, potem tą piłkę elegancko przyjął prawą nogą i przełożył ją na lewą i strzelił w długi ruch. Także to nie jest tak, że on strzelił gola takiego jak, jak w szołek jak po, poda po podaniu w Szołka, że miał 3 metry do pustej bramki. No, musiał nie, nie, musiał mówię, parę rzeczy zrobić Ale ja nie, ode nie, nie, nie odejmuję jemu umiejętności, tylko mówię, że jemu nie jest ciężko tak... Ciężko odejmować. No. <grym> no, tylko mówię o tym, mówię o tym że, że to nie jest tak, że drużyna nie gra. No, no, znaczy mecz, piłki dostaje. Manche no. znaczy Manchester zagrał, Southampton zagrał mecz zły. No, tak samo jak zły nie, no zagrał Liverpool. No, zły mecz zagrał, ale to nie jest tak, że ta drużyna nie gra. On tam ma z kim grać. Wiesz, teraz nie miał Runeja, tak? Tam też brakuje pomocy. No gdyby, gdyby, gdyby się mnie słuchał Ferguson i kupiłby Hazarda, to, to, to Manchester miałby środko, środek pola, albo nawet tego Snydera, gdyby wyciągnęli te wtedy, kiedy powinni. Oni cały czas będą cierpieli z tego powodu, że, no tak, że, że, braku, że no braku znaczy, kupili kagałek, który... Yy, który, no, który gra bardzo dobrze. Znaczy, ja uważam, jest, że jak w... Wszedł do drużyny świetnie. Tak? Wszedł do drużyny świetnie, natomiast nie jest to piłkarz tego formatu, co Hazard czy, czy, co, czy co Snyder, to na pewno przez jakiś czas. No tylko, że jakby Ferguson zawsze miał tendencję do kupowania piłkarzy, którzy dopiero u niego stawali się czy tam kupowania, czy wyciągania młodziaków, którzy mm. u niego. Więc ja bym na tego kagałę poczekał jeszcze chociaż sezon, co, co Ferguson z niego zrobi. bo to No na razie gra, jest... na razie kagała gra dob dobrze, no, przy, co najmniej. Nie no biorąc Natomiast... pod uwagę to, że, że reszta pom pomocników zabezpieczy tyły, to taki kagała jako ofensywny, rozgrywający z Van Persim w środku i z Runejem. Ja myślę, że to może być naprawdę niezły nie, nie atak. Znaczy, więc, będzie, więc... będzie tam ciekawie w Anglii znowu w tym roku właśnie przez to, że jest duży dopływ takich piłkarzy, którzy są niechciani ze względów finansowych czy jakichś, jakichś innych generalnie z powodu tego kryzysu, który jest w Hiszpanii, bo jest, nie da się ukryć i widziałem tu na każdym kroku będąc teraz na meczu Barcelony z Realem w Superpucharze, że, że to nie jest w Hiszpanii tak jak było nie wiem, 3 czy nawet 2 lata temu no ale taki piłkarz jak Michu Wychodzi, przychodzi z Rajowajekano, drużyny, która biła się o utrzymanie do trzech czwartych sezonu przychodzi Michu i co? Ma strzelonych trzy czy cztery gole już w tej chwili w, w Anglii. Przychodzi przychodzi z... z no fakt, z... że też że Suency miał genialny początek, no, no. znaczy dwa pierwsze mecze, wygrane wysoko, trzeci już mniej, mniej udany. Pablo, ale, no. Hernandez, Pablo Hernandez, człowiek, który dwa lata temu, w ubiegłym sezonie mniej, ale dwa lata temu to od niego Zaczynało się ustalanie składu w Walencji i kupuje go drużyna na tak? I tacy piłkarze, którzy są gdzieś tam zaraz na zapleczu dużych drużyn hiszpańskich byli do tej pory, a Mico to był podstawowy napastnik przecież Rajo, co? Idą, idą i grają. I, I takich piłkarzy, no to jak usłyszałem, że Fulam chce. No czemu kupić, mają bo... nie grać? No, no czemu mają nie grać? Bo jeżeli jesteś rezerwowym, w czy tam nawet nie rezerwowym w Walencji, no to nie po to Cię z ściąga, żeby Cię trzymać na ławce. Ale wiesz, no, ale... za każdym razem wymieniłeś, wymieniłeś do tej pory dwa kluby, które tak naprawdę mają bardzo fajnych trenerów i którzy bardzo fajnie układają drużynę. To też, jest, to też jest wyjątkowa sytuacja, nawet jeżeli jak się patrzy na Anglię. No, no, to, to, co robi Laudrów so w Swansea jest naprawdę świetnym pokazem tego, nie, no, jak Laudrup, można z, z głową... Nie, spieprzył tego, co zrobił Brendan Rogers tylko trener został dobrany w taki sposób, żeby mieć kontynuację pracy Brendana Rogersa no ja tak, Jestem tak, ciekaw tak. właśnie, co będzie z Liverpoolem w związku z tym, bo że oni teraz są rozsypani, to ale można są to pani, natomiast... Ale jak oglądałem poprzednie mecze Liverpoolu, w no, których tam... City, City zagrali, zagrali bardzo dobrze. świetny no. mecz jeżeli City można skonstruować akcję składającą się, będąc z Liverpoolem bez zmian specjalnych kadrowych 18-20 podań No gdzie powinni, powinni wygrać, wygrać powinni no, Nie słowacki tak, no. piąta kolumna No wiesz, cztery, zasłużył się Pokazał trzy, się w, w, w obie tak, tak. tak. Ale, ale, ale, Zagrał no. sam ze sobą No, no. no tak, ale I zremisował. zremisował sam ze sobą tak, tak. No, no, ale przegrał de facto mecz, który wcześniej wygrał. <laughs> czy znaczy, Zremisował mecz, Remisowo, który mógł tak. wygrać. No. Yeah. Ale patrzę na to, w jaki sposób różna Liverpoolu rozgrywa piłkę i tam powoli już widać rękę Rendana Rodgersa i ją będzie widać pewnie za parę miesięcy jeszcze, jeszcze bardziej. Przyjemnie się na taką grę Liverpoolu patrzy. Okazuje się, że piłkarze, o których wszyscy mówią w Europie, to drewno, kick and run i tak dalej, że będą grali na pałę i że żaden no, Rodgers niczego nie zmieni. Uh -huh. Okazuje się, że są to na tyle w każdej drużynie angielskiej. Nie, mają piłkarz, fajnych są... młodych zawodników też przecież kilku, kilku i... Tak, ale przypuszczałbyś, że, że piłkarze, którzy do tej pory nie umieli trzech prostych podań w meczu zagrać, nagle zaczną grać klepę taką, że wiesz, patrzysz na to i myślisz sobie, kurde już, już to gdzieś widziałem, tak? No, najpierw przede wszystkim muszą coś zrobić z atakiem. Bo, pozbyli, bo z się mają, na razie. pozbyli się no, Karola na razie. to jest pierwszy Posprzątać i... szafnie to jest zawsze zawsze To jest, to jest, jest jedna rzecz i tak naprawdę jednym Suarezem nie, nie, nie, nie zdziałają nic w tej ligi. A Karol no, tak z kolei naprawdę. dla West Hamu pierwszy czy, mecz od razu to też jest gol. To też to to nie, nie jest tak do końca, paski, bo, on, bo Van Persim zrobił wiele Wenger. No, ale, ale taki Van Persie jest jeden. Myślę, że Suarez mu nie, nie, mimo wszystko nie dorównuje. Nie, Suarez to jest bardzo dobry napastnik, ale musi mieć kogoś, musi mieć z, z kimś pograć, bo on lubi rozegrać piłkę i tak. jemu by się, Jemu jakby myśleli, to by mu kupili Huntelara z Szalkę, bo oni razem w Ajaxie to, co wyprawiali, oni się na pamięć rozumieli. Do tego to, Huntelar to, to miał to wszystko... To, nie to No. Pamiętamy. No, a Huntelar ma wszystko, nie ma Tak. Liverpool? Tak. Ta, tylko, tylko na, wiesz, na ta, z, Opierać wejrę. cokolwiek na Łenie, to jest. To, to już nie, no to chyba nikt, nikt ktoś ja nigdy nigdy ja myślę, nie jest. Ja nie że on on konik... może jeszcze nie On wie. jest częściej chory niż zdrowy, więc. Nie no to tak, jakby... ja myślę, że chodzi o to, żeby po prostu ktoś był, no w razie czego. To tak jak ściągali teraz Rejsa do Lecha. Mniej tak, więcej, tak. No, Ale tak. no, ja myślę, że Rejsa to ściągnięto do Lecha chyba tylko po to, żeby. Kibicu jeszcze trochę. Żeby skończył tam karierę i że jako jeden z legendarnych piłkarzy tej drużyny, żeby mu podziękować. A może nie kończył karierę. A może potem trochę zainwestował w Lecha. Żeby nie, nie kończył w Warcie Poznań po prostu. No tak, tak. Nie tam nie. jest plan taki, żeby on chyba został szefem skautów czy, czy coś w tym stylu bo po zakończeniu kariery, bo on podpisał kontrakt do końca roku. tylko tak, Do stycznia ma kontrakt. E, I potem ma zakończyć z, z hukiem karierę i dostać jakąś propozycję posady no. w klubie. No i słusznie. Bo tak się powinno traktować zasłużonych piłkarzy dla danego klubu. I jeżeli już, to jeżeli mają potencjał, bo nie wszyscy mają taki potencjał, Tak żeby jak w Manchesterze, w że odchodzą, kończą kariery, dostają posady trenerskie i, i potem wracają do składu. Jeszcze. No, nie, nie. I wracają do składu tak. na miesiąc, dwa tak. i grają kolejny sezon. Tak. I, znowu, I znowu są jednymi z lepszych na wiem, boisku. Nie wiem czy wiecie, tak. Ale, ale, tak, ale tak właśnie zawodnik, o którym od razu pomyślałem, czyli Solskjaer, nie wiem czy wiecie jak się potoczyła jego kariera trenerska. On poszedł, wrócił do swojej do miejscowości Norwegi. do Molde. Ta, zawodnik znany jako Solski. Tak, z Norwegą pod zupełnie innym. Zawodnik szuszki, Ja tam coś tam. On poszedł do Molde. Pewnie nie tak nazywa się też ta miejscowość. No. No. Ale jeżeli z... ktoś z wie, to słuchaczy wie, to poprosimy o, o, o napisanie. Jak się nazywa Norwegia? Jak, jak się, się nazywają nazywa, nazywa, Włochy. No. I zdobył z tą drużyną mistrzostwo także w pierwszym sezonie, czyli taki no tacy są tacy o, o takich piłkarzach już się w, w Hiszpanii od razu się takich wynajduje, że jeszcze grają, a już wszyscy wiedzą, że będą No ale są quite, to słyną i również w Manchesterze z tego, że on siedział dlatego tyle na ławce, że on obserwował zawodników, jak to tłumaczył kiedyś Ferguson, mówi on siedzi, patrzy, a potem wchodzi i już wie, gdzie ma stanąć. I tam stawał i tam przecież miał chyba z... największą liczbę nie strzeloną hat-tricków po wejściu w tylko piłkarzom jak przodu na trening, a tu 15 lat takich <śpies warming> dziwne. No, może trochę posigdzie. Ludzi no, ja, ja, ja, no, późno się nie to jest takiej bl ryszawy blondynek. I też no, biega tam po genialny tym Genialny piłkarz absolutnie. No, no, tak, skromny, no, służy. pracowity. Służy. Taki zupełne przeciwieństwo Cristiano. No. Znaczy nie, ale pracowity, ale nie pracowity, pracowity nie. Nie, no bo, nie, nie wiem, czy przeczytaliście ten wywiad z Christiano Ronaldo, nie, nie, w którym on nie, powiedział, nie. że. No, zamieściłem go na naszej facebookowej stronie. Wywiad wygląda mniej więcej tak. Dlaczego nie celebrowałeś goli zdobytych przeciwko granacie? Bo jestem smutny. Dlaczego jesteś smutny? Ludzie wiedzą dlaczego. E, no ale może uchylisz rąbkę tajemnicy i powiesz, dlaczego jesteś smutny. Nie, nie powiem. E, I po, potem pada kolejne pytanie, z którego wynik, do jest odpowiedź. Jestem smutny. Wyszedł w sznur, pereł miał na szyi, w ogóle ciekawa w ogóle biżuteria dla piłkarzy. No, ale... I, tak, I udzielił takiego wywiadu, z którego wynikało... Może, ale jakaś ale, depresja ale... splinii. Może jest, znaczy, może jest znaczy, smutny. Czy znaczy, I... generalnie oczywiście już w Hiszpanii rozebrano problem na czynniki pierwsze. Okazuje się, że jest smutny już od 4,5 miesiąca. Jest, jest mu smutno. E, może i depresja, nie wiadomo. Generalnie wyciągane są różne w ogóle historie że jest smutny, bo za mało zarabia, bo złożyli mu ofertę z PSJ i z City. To jest, I że zorientował się, że jest na dziesiątym miejscu na świecie, jeżeli chodzi o zarobki dopiero. No i wręcz podobno jego agent powiedział, że oferta miała opiewać na 20 milionów pensji dla zawodnika, on to w tej chwili zarabia koło dychy, tylko z gry w piłkę bez kontraktów reklamowych i powiedział, że on chętnie zostanie w realu pod warunkiem, że, uwaga, wyrównają ofertę drużyn, które za niego zaproponowały, czyli dostanie 20. No, potem padła teoria, że jest smutny, ponieważ Modric wchodzi do składu za Kakę, a on się z Kaką bardzo przyjaźni, jest smutny, bo Kaka został odsunięty od zespołu. Potem była taka teoria, że jest smutny, bo nie jest wspierany przez zawodników i kibiców i, tre... i klub w walce o złotą piłkę i że generalnie dobiła go ta cała Cała historia z wręczeniem nagrody dla najlepszego piłkarza w Europie dla Iniesty. I nawet nie to, że Iniesta dostał tą nagrodę, tylko to, że piłkarze i, i trenerzy Barcelony wszędzie się trzymają razem, dowcipkują, wspierają się i tak dalej, a on wszędzie chodzi smutny sam. <śmiech> <śmiech> dla każdym, dla każdym. Co ty <śmiech> za piękno, <zapierdolo> opowiadasz? Przepraszam. Poważnie ci mówię. O niczym innym, od trzech dni w Hiszpanii się nie mówi. Stary, nieważne są pożary lasów e, no, na południu, ale to zawsze tak jest. No, przecież media ważne jest, że Christiano jest, jest, no jest smutny. No jej, no to tak samo jak u nas ważne, że, że, że, że wiesz, że Kora się. jest biedna. No, no, no, to nie wiem, to jest skala za... tego wydarzenia. Nie wiem, no, nie czy zauważyliście, no, to to nie nie wiem, jak zauważyliście Po ostatnim starciu Realu z Barceloną na Santiago Bernabeu, jak wszyscy piłkarze generalnie, wiadomo, że to był mecz o, o coś, tak, że generalnie no bardzo znana przegrała, ale jak to sportowy duch po meczu tam wszyscy się klepali, rozmawiali ze sobą, sobie piątki przybijali i ci zawodnicy tak generalnie podchodzili do każdego po kolei, i te piątki przybijali. A Christiano, tam z boku. Nie, nie, nie, nie. Krystiano <gry> też i przybijał piątki, ale nagle po prostu zetknął się twarzą w twarz z Messi i oni dokonali po prostu mistrzowskiego czegoś, w jakiś sposób delikatny, bez po prostu dotknięcia się, ominęli się i poszli dalej. No, było coś. No pytali się go też, czy on ma jakiś problem z Messi, on powiedział, że nie ma żadnego problemu no, obaj reagowali Obaj zreagowali instynktownie w taki sam sposób. <głos> nie, nie, ja myślę, że oni obaj ze sobą mają jakiś problem. Zresztą nie, no to widać. i Zresztą w czasie meczu Messi też już się zmienia. Messi, który kiedyś był bardzo takim grzecznym i spokojnym Messi chłopcem i tak grzeczny. dalej, i tak dalej. No nie, nie, nie. Teraz, nie reaguje, tak... teraz reaguje nie, już trochę me... bardziej. No, no może ci... nie tak jak premier Donald Tusk w meczu z, z gwiazdami. Ale... Nie, me, znaczy Messi, Messi ma tak, że najpierw zaczyna się szarpać, to zresztą udowodnił po pół minucie w, w debiucie w reprezentacji Argentyny, kiedy dostał czerwoną kartkę w meczu z Węgrami, bo no, tak go ciągnęli za koszulkę, że postanowił się opędzać pięściami. Rzeczywiście kartka była na wyrost, ale on zawsze taki był na boisku, że on no, po prostu generalnie walczy do końca. Yy, na boisku. Mało poza boiskiem mówi, no nie opowiada taki pierdół, że jest smutny, yy, tylko raczej potrafił na przykład do trenera wysłać SMS-a, jeżeli mu się współpraca nie, nie układała z jakimś piłkarzem. Nie załatwia takich spraw z kolegami, nie, mówi, nie podejdzie i powie ty o co ci chodzi, dlaczego mi nie podałeś, tylko do Guardioli potrafił wysłać SMS-a, że, że, że, że Ibra fochy strzela i nie podaje mu, tak? No i efekt był taki, że Ibrahimović został po jednym SMS-ie Messiego odsunięty od składu w następnym meczu. Kolega, nie powiem o co, tylko pójdzie do szefa. No, no ale wiesz, to no, skarży pyta. I, no i co, ja, tylko, tak naprawdę dla drużyny ważny jest efekt tego wszystkiego, czyli 50 goli w sezonie Messiego nie bierze się z niczego, bierze się z chemii w, w, w drużynie, która no musi być. Nie, tak? no, no to jasne, no to jasne. No. A Także... proba tych mediów, co opowiadałem, nie wiem czy widzieliście ten nowy film Udy Alena. Nie, w Rzymie. Tak, nie, nie, ja już takiego miejskich filmów po prostu miejskich Ale powiem, że ten te, Ale ale takie, takie, tak tak tak, To jest są świetny świetny sposób na reklamę. Tak, bardzo, no, tak bardzo bardzo i na kasy ale no. te filmy. Znaczy miało są był tragiczny. No, coś tak tragiczne, Może mi chyba, tak. Ten ten jest o tyle, inny, że po pierwsze sam Allen w gra, więc jest to inne od innych filmów Adelena. nie grał, bardzo mi dawna nie grał. więc samo jego pojawienie. w swoich Suka... filmach i zagrał nie zagrał w nie, Proszę nie Trzef. przeszkadzać, bo nie, nie, mamy recenzję, tak? O... A, przepraszam. Nie, no Od Lucas ostatnie... chyba. Nie, nie pamiętam, ostatnie cztery albo pięć filmów nie grał, były... nie, nie grał w tak, nim, więc się. teraz jakby wrócił do tego. No a drugi, drugi smaczek to jest występ Roberto Beniniego w tym, w tym filmie, który właśnie gra a propos mediów rolę zwykłego człowieka, którego nagle media postanowiły uczynić gwiazdą. <laughs> I mniej tak to wygląda, właśnie jak przy Cristiano Ronaldo. No, Cristiano Ronaldo jest znany z tego, że gra w że... piłkę, jeszcze Dobrze. całkiem nieźle. A ten pan Leonardo Pisanelli nie jest znany z niczego i nagle staje się gwiazdą pytają właśnie dziennikarze, w jakich chodzi gaciach i, i, i tak dalej. On musi to opowiadać. Jest to nie bardzo. Ten film akurat, jak też był ostatni film uchud, ale na nie zniesmaczony, to ten... Nie, mi się podobał ten, ten, okay. ten chyba jeszcze poprzedni, taki, co się w Nowym Jorku Whatever rozkrychł. works. Tak, tak, to było fajne. No to ten jest tak w podobnym stylu, tak, ale nie ma opowieść niby o niczym, ale przynajmniej dobrze się ogląda i to jak się nie nudzi. Jak na Jakby ten... Nowy Jork miał płacić, ale Nowi za promocję, to by im pieniędzy nie starczyło. <głos> <głos> Sam Manhattan to jest taki film, że Nowy Jork, Nowy Jork by musiał się spłacać długie lata. No to jest kilku takich reżyserów. O Nowym Jorku? No, no Spikli no, no. no, no. jeszcze. Paru no, jeszcze. No. No, no tak, ale Manhattan to jest taki hołd dla Nowego Jorku, że to już chyba, już le lepiej się chyba nie dało. Tak mi się wydaje. No nie, ta, ale ten film Paryż był strasznie nachalny w tej swojej... Yy... Nie, wiem, no był tragiczny. Tak a Rzy, a Rzym, jest, Rzym jest, no dobrze się ogląda przede wszystkim, no ogląda się go tak, że człowiek wchodzi do kina nakręcił lepszą reklamę tak, ogląda cały film wychodzi Kraków też miał robić film cały czas jest taki plan, tylko to Krakowa nie stać na razie nie wiem czy nie wiem, czy nie wiem czy nie stać, czy nie chcą jakie to są typu tam, wiesz, półtora miliona na pewno, no fajna nie, nie, nie, słyszałem, że 10 milionów dolarów 10 milionów dolarów no, myślę, że Wajda blokuje projekt. Wajda zrobi film tak, tak, tak. o Krakowie. Nie puści wroga na nas. O Boże. Lajkownik z to będzie? kapitanach. Nagle turyści nie przestaną przyjeżdżać. Nie no, zrobi, zrobi film o strajku w Stoczni Gdańskiej w Krakowie. W, w sukiennicach. Dobrze, to może ten wątek filmowy już zamknijmy. Co? Nie, że Oż nie. Tak, daj... O reprezentacji nie będziemy rozmawiać przed znaczy, meczem. Nie znaczy, o czym? Nie, o powołaniach. O młodych, zdolnych. Nie, no powiesz. No, powołał krychowiaka. No coś musi zrobić. No powołać jeszcze raz tych samych, no to, no, to, jest to, to już się nie da. Nawet, po... nawet jeśli oni by mieli ten mecz nie. wygrać, to. To no nie da się, bo go zjedzą wszyscy, jak on powoła tych samych jeszcze znaczy raz czarno, przed meczem jeszcze. Z czarnogórą mecz, mecz wygrać będzie ciężko. Natomiast, natomiast ja, ja cały czas jestem zwolennikiem tego typu myślenia. Jeżeli mamy, jeżeli mamy, zawodników grających w klubach, tak, W klubach. Borussia Dortmund, Betis Sevilla, tam Krychowiak gra w tej chwili zmienił Bordona na REN, na Mamy obraniaka, który świetnie gra w. Tym, po co nie nie, nie wręcz, stad to rem. To rem, jest, to jest rem Reims. To, Reims, tak. <grym> Niestety wymowa francuska też czasem jest obca, więc. <grym> To język i obce jest znany. to jest bardzo znany klub. On, to, to, ten klub to tak, tak. dawno, dawno temu nawet puchar Europy wygrywał. Bez Krychowiaka. No, Bez myślę, Krychowiaka. Że, myślę, że ojciec Krechowiaka jeszcze nawet wtedy nie, nie był na świecie. W każdym razie nie grał. wydawałoby się, że nic prostszego, niż wziąć tych piłkarzy, którzy grają i, i, ustawić i, każe, i kazać i im grać, im grać tak niech tam. grają tak, jak grają w klubie po prostu. I dałoby się pewnie w wielu wypadkach. W wielu wypadkach by się dało, i na pewno albo na pewno dałoby się dostosować jakoś ten styl gry. Po prostu znaczy, ustawienie reprezentacji do tego, żeby na przykład główni zawodnicy, czyli ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci najbardziej Dortmund. wybijający się, czyli ta. Borusja Dortmund, dobrania e, Tak, tak. Którzy grają po prostu u siebie, dostosować po prostu i resztę, grę resztę zawodników pod nich. No bo. Jeżeli tam to funkcjonuje, to trzeba jak najwięcej wykorzystać po prostu z tamtych rzeczy. No. Polska myśl szkoleniowa, jak <commute> wiemy. Razu, a przy, też mi się cytat z przypomniał. Aż dziw, że nie wzorują się na zagranicy. <quila> no bo Polska myśl szkoleniowa właśnie polega na tym, że my przecież osiągaliśmy największe sukcesy w Polsce. <accused> <Virus remake entrada> no tak, ale, ale jak widać. Jak I widać, jak widać, jak widać, like nadal jest lepsza i ważniejsza. Jak, jak ciekawsza. widać, trener Smuda miał taki pomysł bardzo długo i było widać, że rzeczywiście to funkcjonuje. O czym nagle jak przyszło co do czego i pojawiło się ciśnienie, to odległości między Lewandowskim, Błaszczykowskim i Piszkiem, jak, jak na początku wynosiły po 5-7 metrów, nagle zaczęły wynosić 20 metrów. Nie no metrów. tak, ale, ale musisz przyznać, że tak jak oglądaliśmy mecz reprezentacji, te kontrolne za smudy i w ogóle treningi i jeździliśmy i oglądaliśmy to wszystko, to rzeczywiście tak naprawdę to miało ręce i no, miało, nogi, tylko, i tak że... naprawdę to szło w dobrym kierunku. Tylko, że nie jest sztuką... Brakło nie, wykończenia. Tylko, że nie, nie, brakło wykończenia po prostu. Nie jest no, sztuką ale, bić ale... na sparingu Tysona. Sztuką jest wytrzymać z nim jedną rundę w meczu w walce o Mistrzostwo Świata. Nie, no, no, ale obserwowaliśmy te mecze i przecie... rzeczywiście ta reprezentacja zaczynała grać no, lepiej. Dobrze, to Ernest, ustawienie ale zaczynało sprawdzać się. Przeciętnie, to, że on przeciętnie sprawny koszykarz, jak sam w hali stoi i rzuca rzuty wolne, to potem rzuci 20 na 20, 30 na 30. Nie, no no, no tak, oczywiście, oczywiście, że tak. Wychodzi no, na, no, mecz na mecz i no, ma... nie trzeba daleko no, szukać. No, Znany chodzi... sztangista, który nie, nie wyrwał tak. tego, co rwie przez sen, nie otwierając oczu. Na treningu, treningu szalnie po 200 kilo wychodzi na Igrzyskach na, na matę i 190 mu spada. I, naj nie, no tak, i, i, no to... i najmocniejszy mięsień, ja mówię... który ma w głowie, przestaje działać. Ja mówię... Tak samo ja mają pomysł o mówię o, o, o pomyśle taktycznym na reprezentację polską. Nie, nie mówię o wykonaniu Oczywiście. i o tym, co się wydarzyło, ale jeżeli chodzi Oczywiście, o pomysł taktyczny tak, tak. smudy ja uważam, że był dobry. By, był dobry. Ja też uważam, że gra tym, tym ustawieniem 4-5-1 z wysuniętym Lewandowskim i tam szwędającym się za jego plecami raz jednym, o, o, raz, raz, raz drugim, tudzież grającym z nim w trójkącie wchodzącym Szczykowskim ze skrzydła i grającym na obieg piczkiem w momencie, kiedy oni absorbowali część, część drużyny przeciwnej, z drugiej strony robiło się nagle ni stąd, ni zowąd miejsce na wchodzącego zawodnika, który nie został wykorzystany Grosickiego, czy jakiegoś tam innego. Kto by to nie był Rybusa. Być, Rybusa no. Mierzejewskiego, czy, czy kogokolwiek innego w tej chwili. No i co? No tutaj nie ma co kombinować. Trzeba po prostu poprawić to, co... Trzeba wykorzystać to, co to się ma. Czyli po prostu poprawić ten system, piłkarzy. który już został wymyślony. Był ćwiczony przez dwa lata, co najciekawsze. 30-30. Więc tak naprawdę no. No, trzeba go jedynie dopracować, no, w sensie takim, że trzeba To ustawić... nawet, nawet jest dopracować, co spowodować, żeby zaczął działać, bo on tak naprawdę nie zadziałał. No, w momentach, których miał zadziałać, nie zadziałał. Działał w meczach towarzyskich e, czasami, co niczego nie daje. Znaczy ja Generalnie. myślę, że w meczach towarzyskich po prostu Smuda też grał odważnie, a potem jak dochodziło do ważniejszych no mecze, on właśnie. się po prostu wystraszył i kazał zostawać zawodnikom. zabrał sobie zbroję tak. centralnie. <gł> tak jest, tak ten no. ten proces, Zobaczył krzyżę, królika królika. <gł> i... No i zdecydowanie tej drużynie brakuje kogoś, kto byłby prawdziwym kapitanem. Takim kapitanem, co to wrzaśnie, krzyknie, kopnie w tyłek. Taki i... rojki by się przydał. Kuba Błaszczykowski, jak dla mnie jest świetnym piłkarzem, ale na kapitana on się nie nadaje. No bo, bo jest z za tego, sympatyczny. Tak, z tego co jakby, to no, taki. Jest widziałem go no. i para znałem tam z nim przecież osobiście, żeśmy się spotykali, rozmawiali. No, to jest spokojny człowiek i, i on się i nadaje. no On Waślewskiemu nie krzyknie przecież, znaczy, e, bo, bo, bo, bo, bo jak? Paradoksalnie no? to ja uważam, że, że nawet Lewandowski się bardziej nadaje na kapitana, który też jest grzeczny, ale on na przykład nie ma problemu z tym, żeby głośno mówić to, co mu nie pasuje. Tak i. Tak, Kuba, nie, w, ta Kuba wyskoczył raz z tym, co mu nie pasuje, i drogą, się głównie zbłaźnił, A Swoją drogą no bo... nie wiem, czy redaktor, który się tutaj podśmiechiwał ze mnie transferu do Manchesteru United, nie wiem, czy nie wiem, czy, a to czy redaktor... ty, W liczbie mnogiej, proszę. Czy <grym, grym>, redaktor, <grym>, redaktor czytał, że Manchester United i Borussia wygłosiły ostatecznie. E, przyznały, że była oferta, oficjalna oferta za Roberta Lewandowskiego, opiewająca na niebagatelną kwotę 30 milionów euro. I ta oferta została oficjalnie złożona i została oficjalnie przez Borusy odrzucona. To żadne plotki transferowe, nic takiego. 30 milionów oficjalne potwierdzenie przez stronę, przez stronę Borusy Dortmund i przez stronę Manchesteru United. 30 baniek wycenił Manchester sobie i dlatego potem dopiero poszli po, po Van Persiego, który miał być piłkarzem alternatywnym dla Roberta Lewandowskiego, co ciekawe. No, bo był droższy chyba to. Był, był, był, był droższy, no jest starszy też, ale widzieli. Nie, no to dla... głównie chodziło o to, że był starszy, bo, bo, bo cena, jeżeli mówi, że to było 30 milionów, to on chyba za 30 poszedł. 30 ale 30 chyba funtów. Bo... Tak, tak, tak. To, to tak, nie, tak. To było euro. Tak. 35 Aha. milionów y, euro poszedł y, Van Persie. W każdym razie to chodziło o to, że Manchester United nie zwykł był wydawać tyle pieniędzy na zawodników mających tyle lat. Mm -hmm. On, no, on nie te... wydawał na zawodników Wierz, młodszych. Wierz berbatów Berbatow wylądował. Tak. No. I, to, i, to, I to wiesz. I to no, no, też dziwne, bo on chyba królem strzelców został całkiem niedawno. Premiership. I, niedawno, i, wypu... no. I udzielał wywiadu, w którym mówi, że ma pretensje do Fergusona znaczy pan za tak, to, jak, jak wchodził, był traktowany. wchodził potrafiły. Tak bo, tak, bo, bo rzeczywiście z nim było dziwnie, bo jak wchodził do meczu, to strzelał i potrafił na przykład zagrać dwa mecze i strzelić pięć bramek. A, tak. się ten a dokument, potem trzy mecze nie Widzieliście no. ten dokument o bułgarskim kibicu Manchesteru, który no, zmienił tak, się. Ja wam ja no, da, Ostatnio zobaczyłem to, a, bardzo No bardzo Właśnie no. tam berbato występuje. Tak, występuje. No ale Pan Persi, jak okazuje się, nie jest takim znowu strzałem w stopę. Nie, no to nie mógł być strzałem w stopę, bo to jest... No wiesz, patrząc na to jak grała reprezentacja Holandii? Znaczy wiesz, no wystarczy, że piłkarze znaczy, ze sobą nie tak, rozmawiają. Tak, tak patrzeć, to każdego członka tak, <grym> Holandii ja bym zakazać, bym w tej trzeba by zakazać mu wykonywania zawodu po tym euro chyba. A generalnie, oprócz Van der Warta. oni w piłkę umieją grać wszyscy, każdy z osobna, tylko z... Może oprócz Van der Varta i Snydera. Przypomnę Ci, że nie, da, nie tak dawno Francja nie wyszła z grupy, też no można tak, by prawie. skreślić wszystkich y, Francuzów. Można by też przyczepić się do Brazylii, która nie umie od dawna niczego normalnego wygrać. Argentyny, która ma takie indywidualności, a nie potrafi wygrać ani Copa America na mistrzostwach świata. Ma z, może ma zbyt nie, no, no nie, nie Włoch, ma trenera. Włochów przez Euro chyba wszyscy skreślali, że oni w ogóle no nie pierw... nadają ada, się do niczego. No nie, nie, nie, no. często były głosy takie, że to już nie pierwsze mistrzostwa, które Włosi są pod oskarżeniem <laughs> i wtedy wygrywają. No. Muszą udowodnić tak, wszystkim tak, sobie, że, że umieją. umieją. Że umieją że generalnie nie, nie należałoby skreślać tylko Hiszpanów chyba ostatnio. <grymne> nie, no nie nie, trochę, no. całkiem sobie. Nie, dobrze. bo taka a propos polskiej reprezentacji tego kapitana, to nie wiem, czy śledzicie ostatnio po postępy polskiej reprezentacji koszykarskiej. Śledzimy. 111 do 72 ostatnio wygraliśmy no, za Szwajcarią. Tak, ze Szwajcarią. Znaczy, wyszliśmy z grupy, z znaczy, mimo no, tego, że pierwsze koty zapłoty na i ślifki no, no wygraliśmy ten... pierwszy mecz u siebie. No nie, w, no, nie, w tej nie, mamy w... zapewniony awans z grupy. No. Tak, po tym wygraliśmy Szwajcarią. No, tak, no właśnie. to jeszcze no, głównie... Będziemy walczyli z Finlandią o to, żeby mamy pierwsze miejsce. Chyba, no. No. Głównie mamy zapewniony Też awans mamy po tym więcej. wysokim zwycięstwie w Belgii. Na wyjeździe, tak, gdzie odrobiliśmy straty, wygraliśmy wyżej niż przegraliśmy tak, no i tam właśnie to było widać, że początek ta drużyna miała słaby, była ta przegrana z Belgią, przegrana z Finlandią, tak, na początek, ale tam był Gortat, człowiek, który po pierwsze ma, e, że tak powiem, posłuch... Weź, pos... weź dyskutuj, będąc koszarkiem, weź dyskutuj z No właśnie, goścatem. mówię... Jak go... ci... Gordon ma posłuch z trzech względów. Po pierwsze jest w jak więc jakby wiadomo, że umiejętności jego teoretycznie powinny być największe w drużynie. Ma charyzm, on potrafi powiedzieć, jak mu się coś nie podoba i krzyknąć, kopnąć i ten. A po drugie jest największy, znaczy po trzecie jest największy No. Nie, no no, no to... może poza tym młodym, tym Karnowskim, chyba on chyba jest tak, trochę większy tak. do jest no, taki potężniejszy, ale, ale Karnowski, Karnowski gra mało. Jeszcze masy mięśniowej musi nazbierać trochę. I trochę skoordynować ruchy, bo on tak jest niezbory. Nie no, Czyli trochę. tak jak zawodnicy NBA powinni pójść do szkoły baletowej. Albo się nakorsować. Albo, albo pojechać do NBA, tak. <laughs> Jak, jak to w NBA. No, tak. e, no. E, co? No koszt, Tak, no i wtedy, wybrawa. tak, i nagle wtedy się okazuje, że jak jest taki człowiek, który potrafi to ogarnąć razem z trenerem, to, to i są i wyniki nagle, i drużyna z niczego nagle się okazuje, że potrafi grać. Rola kapitana w drużynach zespołowych, którą się traktuje trochę tak na zasadzie takiego po, pobłażania, to jest jednak niesłychanie istotna rzecz i o czym zawsze podkreślał Ferguson właśnie, mówiąc, że nigdy już do, od, od, tam, od, od czasu odej nie miał takiego zawodnika, takiego kapitana, jak on. On zawsze go stawał nie, no jako no, absolutny wzór. Miał miał już no tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, na boisku a, a, później już, a później już nie miał, chodziło mu głównie o charyzmę. Władysł, i z tego typu jest, tak. jest wiele. Je, są piłkarze, którzy widzą nawet więcej niż trener z poziomu Murawy, tak? Nie przypadkiem kapitanem, kapitanowie często zostają później właśnie trenerami, ale tymi udanymi. Tak mówię o takich piłkarzach: Dersump na przykład. E, no, no, no nie, on to niezły tren, nie nie tak. trener. Nie, nie, dobry kapitan, no. na pewno bardzo dobry kapitan, na pewno niezły trener. Guardiola, kapitan całkiem udany, udany trener. Yy, można by tam jeszcze pewnie paru laudrup yy, na przykład no. Jesz jeszcze nie ma tego, tego nazwiska jeżeli chodzi o ławkę trenerską, ale, ale wszystko to jest... wcale wcale zaczyna ale pokazuje, no. że, że, że potrafi to robić. Wcale no. niekoniecznie trzeba drzeć mordę, ale po prostu jeżeli, jeżeli się rzeczywiście ma się posłów w drużynie, no to czasami po prostu wystarczy kolegów spojrzeć, postawiać albo tak, spojrzeć. Tak, ale, tak, nie no, no, to, nie to jest kwestia, kwestia charyzmy po prostu czyli coś czego polscy piłkarze nie mają. Dla mnie wybitnie w tej Kilkandatem na kapitana idealnym jest Wasilewski. Ja wiem, no, że tam, nie to, nie tam są, są głosy, że on jest już za stary, że on nie ma pewnego miejsca w składzie, Ale no jeszcze dwa wypadnie, lata w reprezentacji myśli, że jest nie pogra, To no. niech on tym kapitanem, bo on, co ja skoro, zmotywować podejrzewam, potrafi i tam jak mało kto. opieprzyć, jak trzeba, też potrafi, więc. A, naszych a, a, a A nigdy jeszcze chyba nie zagrał minuty meczów, który by nie zostawił 100% zdrowia, albo tak, 20%. Tak, to więc... prawda. No, problem jedynie polega na tym, że teraz może nie nastąpić zmiana Kapitana, więc. No, kapitana będziemy mieli takiego, jakiego mamy. Ważne, żeby grał przynajmniej takie w całą sympatią dla Kuby, tak. Niech, gra, niech przynajmniej gra tak jak w Borusi, niech ludzi po, pokazuje. Znaczy, może rzeczywiście. Szansą, list... szansą, szansą bycia kapitanem dla Kuby, co jest trudniejsze. Może nie ma takiej charyzmy, jeżeli chodzi o rozmawianie z zawodnikami i poszukiwanie na nich, ale jest to zawodnik, który na przykład potrafi swoją postawą pociągnąć na boisku. To, co na przykład zrobił z Rosją, że potrafi po prostu. No tak. I on to potrafi parę razy. Parę razy sam pociągnąć i w ten sposób pociągnąć drużynę do, do, do, do walki. To jest dla niego szansa. Ze bo... Stonią nie pociągnął. No nie. Nikt nie No ale no. Ma mazyczki, <gry> powiedzmy. Dajmy, dajmy spokój. Bardzo no, tak, ale wyjątkowe. Ja jeszcze, piach. Jeszcze tak zastanawiałem ostatnio, wiem, że tutaj ten. Może to ryzykowna teza, na ile wybór kapitana to był wybór trenera, piłkarzy, a na ile mus wy, wy, wymuszone przez sponsora. No, powiem Ci, przyszło Bo ja w ogóle też pytanie. tak zastanawiałem się no, nad, tymi, to znaczy. nad tymi prawami telewizyjnymi, się zastanawiałem i tak sobie myślę, w jaki sposób... Telewizja Polska ma się nie dogadać z firmą Sport5, skoro dyrektorem sportowym reprezentacji Polski jest firma Sport5. Nie pojedyncza osoba, tylko Murat Paśniewski, który jest tamtym dyrektorem technicznym i tak dalej od strony organizacyjno-sportowej i jest pracownikiem firmy Sport5 odesłanym do obowiązków Firmy, on jest tam delegatem firmy, on nie jest osobą problem prywatną. nie rozumiem, ale co to ma wspólnego z telewizją? Wie, że telewizja polska jest między młodym a kowadłem. Znaczy, Sport ma prawa do transmisji, jest dyrektorem sportowym reprezentacji znaczy. Polski, a pośrodku jest telewizja, która musi pokazać produkt, który no, jest firmowany. Nie musi, właśnie. Na tym polega sprawa, że okazuje się, że nie no, ma, to zaraz no, ale się okaże, że musi. No, ale problem polega, nie tym, problem, że problem polega na tym, że za taką że, cenę, zabacz, żadna ta. otwarta telewizja nie chce tego pokazać. No, ale zobacz, I tu wracamy do no, początku. To, że jakby Sport jest głęboko zakorzenionym reprezentacji, Reprezentacji Polski, to wiemy, tak? No jak głęboko to my tego nie wiemy? Jak głęboko to my nie wiemy, ale wiemy, że jest. Natomiast y, cały czas problem polega na jakby wycenie produktu z jednej strony, a z drugiej strony na tym, to jest taka ogólna dyskusja, na ile telewizja publiczna ma obowiązek pokazywania reprezentacji Polski. Na ile reprezentacja Polski jest, znaczy jest własnością z... kibiców. A na ile jest po prostu produktem takim, jak nie wiem, jakaś walka boksera, którą można albo pokazać, no więc, albo ale nie jest, pokazać. Ale jest zapis się prawny, który, który, nie który, nie którym jest ujęte, że wszystkie mecze reprezent pierwszej reprezentacji być być w Polsce tak. muszą być pokazane w telewizji otwartej. Ci, którzy konstruowali ten zapis, nie zakładali, że będzie coś takiego jak pay per view, bo pay per view. Jest teoretycznie kanałem otwartym, no, ogóle czyli, że, że jest otwartym. No, nie, nie, nie, znaczy, nie, nie chodzi o chodziło... Nie, nie, tak? no, oni wiedzieli, no, że, tylko że mówiący, chodziło, no. chodziło o to, że, że... Nie. chodziło o to, żeby nie płacono, żeby yy, nie, płacić, nie musiał za płacić tak, za mecze reprezentacji. No to pay per view jest to. W żaden sposób się to nie pisuje. Więc nie, nie. To chodzi musiał być albo na otwartym TV-nie, albo na otwartym Polsacie, albo. ale właśnie podobno prawnicy z twierdzą, że pay per view nie jest w ogóle ujęte w tej ustawie uchwale, czy co to jest, i że pokazanie meczów pay-per-view nie złamie tej, nie no, wiem, to jest, całej ustawy, co o to to, tym jak, jak jak będzie, ja myślę, ja myślę, że doskonale, doskonale wszyscy sobie zdają sprawę, że pokazywanie meczów reprezentacji Polski, yy, kupowanie ich i sprzedawanie ich przez pay-per-view, ok, jest, to jest potężne ryzyko. Znaczy w momencie, w którym polska reprezentacja nagle zaczęłaby grać dobrze w tych eliminacjach rzeczywiście miałaby szans na awans, Wtedy może by to się jakoś wyrównało. W momencie, jeżeli będzie reprezentować taki poziom, jak do tej pory widzieliśmy, to będzie jedna wielka finansowa klapa. Tak, ale, I tego nie podejmie żadna telewizja. Ale zamysł twórców ustawy jest. Bo nie będzie taki, żeby futbol, jako taki reprezentacyjny, był traktowany jako dobro tak, narodowe, a nie jako produkt komercyjny. To no, ale, to to może, ale to nie może być dobro narodowe. sport, sport kto, za nie się dyktować za... cen. No. A dyktora, no wyznaczona cena normalnie rynkowa. A propos jeszcze tego, jak... No, tak mi się nagle przypomniało, dzisiaj rano w radiu słyszałem, a propos właśnie tego, jak prawo w Polsce jest czasem skonstruowane, a propos też sport fajfu, jacyś urzędnicy gdzieś tam w jakimś miasteczku postanowili zastrajkować, bo chcieli mieć wyższe płace czy, czy coś tam. I jakie była ich groźba, że będą strajkować. I groźba polegała na tym, że jeśli nie zostaną spełnione ich żądania, to oni od następnego dnia, przyjmując interesantów, zaczną stosować wszystkie przepisy obowiązujące. Tak zwany strajk Tak, tak. Tak, tak, I, to, I to jest groźba, czyli normalnie, znaczy przepisy są takie, że na no, co dzień się nie ale, stosuje wszystkich. drobiazgowo stosować wszystkie przepisy to nie tylko sprawa w Polsce, bo nie przez przypadek to się nazywa no tak, strajk włoski. No tak, ja rozumiem. No, w przeregulowanych zda, tak, systemach tak, politycznych tak, jest to nieprawdopodobne tak, broń. Tak, no, no, no właśnie tak. o to chodzi, czyli bardzo możliwe, że w tej ustawie jest tak, że niby telewizje mają pokazywać, ale ktoś tam może żądać za to ceny, które nie chcą zapłacić, no i jest jakby pad, tak? Są dwa przepisy, które się wykluczają. Nie, no na i teraz jest wojna medialna, to, to zresztą widać po, po, po tytułach w prasie i nie tylko, i, i, i w zależności od medium, no jak tak, są no, jakie, tak, jakie są tytuły. Rozwiązania siłowe. Jest, no. Większość tytułów polegała na tym i tutaj firma sport okazuje się, że ma lepszy PR mimo wszystko, Oczywiście, że TVP że lepszy nie pokaże pijar, meczy bo, TVP, tak bo TVP ma bardzo y, bogate CV, jeżeli chodzi o absurdalne rozwiązania. TVP kupuje mecze eliminacji Ligi Mistrzów, tak? Mówię o meczu pana Tinajkos-Malaga, po to, żeby pokazać nam w czasie meczu Misia, a nomenomen nomen, doskonały wybór filmu po to, żeby pokazać absurdy, a potem absurdem na koniec przywalić, a potem z odtworzenia w 88 minucie meczu przy stanie 0 do 0 na live sobie siedzi czy oglądasz, zaczyna ci się mecz i redaktor Jasina buduje napięć no. <gryllll> czy, czy Malaga da radę po raz pierwszy awansować? Czy Panathinaikos jak to miał w zwyczaju odrobi, odrobi zalegości? Na live po dwóch minutach jak Jasina kończy pompować balon mecz się kończy, ja wtedy zastanawiam się czy może na jakimś drugim kanale daję jakiś inny mecz na żywo żebym ja się mógł poemocjonować czymś, czego już Jasina nie będzie pompował. No ale co, uważasz, że w takim razie powinni zapłacić za tą reprezentację tyle, ile płacili? Nie, no to, nie, nie. No to nie. Nie. No powiem, się, że redaktor to, że... tylko zwraca uwagę, że telewizja bardzo często postępuje nieracjonalnie. Tak, tak. Na Natomiast jak w tej e, konkretnej sytuacji... No, no dobrze, no ale ja nie rozmawiam ogólnie o telewizji, tylko rozmawiamy o tej konkretnej sytuacji. A ta ja konkretna ja sytuacja, tym, że, że to nie, nie możemy o niej rozmawiać, racjonalne. bo nie znamy szczegółów. To nie, to nie, ale, nie, jest, ale, ale jest, ale jest ale na, paragraf 22. Na tyle, tak, na, tyle, na tyle, ile znamy, to ja uważam, że płacenie tyle, ile się płaciło, no to jest sensu. Znaczy nie znamy, no nie znamy w No wiadomo, telewizja się tłumaczy, że oni nie mają... na niczym. No. Znaczy to, że telewizja jest firmą gównianą... No to w takim razie jest sposób... w dyskusji. Firma no. jest w kryzysie, tak? Moim Mówię zdaniem tym, polska reprezentacja powinna być pokazywana tak, jak jest powiedziane w kanale publicznym. Ceny powinny być w jakimś sensie regulowane, bo to jest dobro w jakimś sensie No dobrze, ale wiesz, z jednej strony jest to dobro społeczne, a z drugiej nie jest oddano, oddano prawa do rozporządzania meczami no, w firmie i, no, prywatnej, i, tak firmie, tak. która wzięła te prawa, po to, żeby na nich zarabiać. Tak, ale, Więc to po, na, ale, ale to powinno ale... być na takiej zasadzie, na zasadzie jakiejś koncesji, gdzie ta firma ma powiedziane. Nie no, powinno panowie, być, ale nie jest. No, no, ale powinno nie, nie nie, być nie, może no. się tym dysponować, on się zarabiać to jest, kolejna, ale, to jest ale, jakaś ale, kolejna jakaś absurdalna regulacja, regulacja która to, tak naprawdę do niczego nie prowadzi, bo to nie, nie. chodzi o to, żeby wszystko wyregulować i wy. Nie, ale to jest pytanie, czy reprezentacja Polski to jest taki produkt jak każdy inny, Tu wracamy do pytania. czym się różni reprezentacja Polski od reprezentacji Polski siatkarzy. Ale tu wracamy do. Do, do, do ja uważam, niczy. że poziomem. No poziomem, ale Nie, Ale prawo tak, jakoś tam stanowi... nie ma problemu z tym. Dlatego no chodzi ale... tylko i wyłącznie o to, że piłka nożna jest większym biznesem no w sensie tak. takim. No na no. tym to polega. Nie, ale dlatego powinna być na tyle, to, to powinno być na tyle wyregulowane, bo gdyby w siatkówce było tak, że byłaby tak ogromnym biznesem jak piłka nożna, ci, że zaczęłyby się takie same numery, jak są w piłce nożnej. Znaczy raz, że jest to kwestia biznesowa, a dwa, jest to kwestia tego, że ktoś, nie wiedzieć czemu, uznał kiedyś, że piłka nożna jest naszym sportem narodowym i który... To co? jest bzdura. Nie no, ale wiedzieć no, czemu, no. dlatego, że... To, to był to jest najbardziej popularny. Dokładnie, a bo dlaczego był jest najbardziej popularny? Bo mieliśmy y, lata 70 i 80 kiedy odnosiliśmy no. faktycznie sukcesy w no, tej to może dlatego, że to jest Ale jest, jest najbardziej wiele popularny. dyscyplin, które jest, osiągnięć mamy więcej. Ale no, poczekajcie, no. No, ale piłka nożna jest najbardziej popularnym sportem na, na świecie, świecie. No, no. Jakby, no i z tego więc nie jest, jest czyny, no. narodowym jakby... No. Dobra, no nie ma, nie ma drugiej dyscypliny sportu, która, która powoduje, że ludzie dostają te kompletnej korby, wieszające chorągiewki na samochodzie, w ochodach, wiesz, nie jest to ani święto narodowe, ani święto Wojska Polskiego, ani żadne inne święto w ogóle związane z hymnem, czy czymkolwiek innym, nie powoduje, że ludzie czują się nagle istotni za wąt Polakami. Jedyny moment, jak powiedział No to słusznie... były Mistrzostwa Europy w Polsce, tak. bo jak, Ryszard, jak mecze reprezentacji Ryszard grają, to jakoś nie widziałem takiego. Ryszard, Ryszard Kapuściński powiedział coś takiego kiedyś, że jeden mecz reprezentacji Nigerii w latach, na początku lat 60. zrobił więcej dla poczucia jedności wśród wszystkich narodów nigeryjskich, które tworzyły ten kraj wspólny od niedawna tam tych plemion jest 300 tysięcy, każdy mówi w innym języku. Jeden mecz zrobił więcej dla ich poczucia wspólnoty niż y, wszystkie wspólne rozmowy, y, y, łączenie historyczne, ustawowe, po, łączy, pokazywanie im granic, edukacja w szkołach i tak, no, ale dalej, to, i tak to, dalej. to w takim razie z tego wynikałoby, że należałoby zabrać prawa y, y, do transmisji firmie Sport5 i przekazać je no tak, ministrowi no, sportu. No, no. No, może, no. Nie może nie zabrać. sportu. zabrać, ale o tyle muszą jasne regulacje, które będą powodowały, że oczywiście mogą na tym zarobić. Może to robić prywatna firma, zarządzać tym wszystkim. Wszystkim, ale nie może dyktować warunków. No, ale, no, to, co, ale co ma robić No Nic nie da się. No, nie, da się ale nie, da, no, nie da się komuś dostałeś, dać nie, da się, prywatnej ale firmie. Nie da się dać co? Da da ale firma ta sport kupiła, tak? Kupiła, albo, przecież, no właśnie, to, to, to kupiła to produkt, a więc może je sprzedawać. No. Po takiej cenie, jaką ma ochotę, skoro kupujesz, jest firmą prywatną. Ale nie, nie, nie, bo to nie jest tak. Kupujesz jakiś produkt i produkt może być różny. Okay, może jest paradoks. Może tak. Jest paradoks, ale znaczy jeżeli chodzi o kupowanie produktu, kupujesz jakiś produkt i on ma różne cechy. Może być produkt, tym, który jest otwartym w tym sensie, że coś kupujesz no dobrze, ale i możesz w momencie, z tym zrobić cokolwiek co, A możesz kupowania... kupować coś. Nie, no, ale w momencie kupowania, znaczy, ja nie wiem jak było, więc widocznie jest coś źle, źle no, no, zostało no, zrobione. ale no, no, w, no, no, w takim razie produkt, skandal. na który bierzesz no. licencję i na który, jeżeli chcesz korzystać z tego produktu na licencję, to musisz i się w zasad sobie, No dobra, to jest jeżeli ja kupuję, nie wiem, program do nagrywania i tak. kupuję licencję na jego stosowanie tak. i nagle ta firma może mi narzucić, że ja nie mogę więcej za swoją pracę wziąć na tym nie, programie tyle niż Nie, Nie, Ernest, inaczej. Kupujesz program do nagrywania, tak? i kupiłeś licencję, czyli kupiłeś jakąś możliwość wykorzystywania tego programu no tak. i nagle mówisz, pierdolę was, przepraszam za wyrażenie, kupiłem ten program, więc ja teraz zrobię kopię i będę sprzedawał, bo ja go kupiłem. Ale oni nie robią kopii. Nie. Oni, oni handlują... Ty... Łamią to... licencję. Nie, nie, nie łamią. No właśnie nie, nie łamią Nie, ale, no, ale właśnie powinna być i powinna uniemożliwiać tego typu... Tem laskanie to jest redaktor Zawada. No śliwki. <laughs> bardzo dobre żęgierki. <laughs> Znaczy, ta roz rozmowa jest bezproduktywna, ale mam nadzieję, że rozumiecie. No ale nie, nie, no dajmy, znaczy dajmy. wszyscy wiemy o co chodzi, tak. tylko problem w tym, że Jeżeli tak nie tak jest. Nie jest no. No tak, Jeżeli telewizja zgadzać. polska nie potrafi sprzedać produktu który kupuje od firmy SportFive, bo to, że nie potrafi, to my wiemy. To, że nie potrafią dobrze sprzedać czasu reklamowego, którego mają przed meczem, w przerwie i po meczu. Nie, no, mi nie no w świetnie go sprzedają. sprzedają zaczynają dwie minuty zawsze drugą no. połówkę. Więc... Tak, tylko no, świetnie go sprzedają, tylko, że nie potrafią zrobić takiego studia przed meczem i po meczu, które powoduje, że ja całe studia obejrzę z zapartym tchem, tak jak oglądam program Liga Plus w Kanal Plusie. No nie, bo od tam, tam są ludzie od, od 30 lat gadający dokładnie to Ale samo. Ale to jest no. problem telewizji polskiej, no tak, bo no. jeżeli telewizja polska po Wsadziłaby ludzi, którzy są, dała im do tego warunki, pozwoliłaby im zanalizować ten program, ja bym siedział murem, przed, tym, przed, przed meczem reprezentacji Polski 40 minut i słuchał tego, analizował poprzednie przy nasze spotkania. wszystkie reklamy, które tak. Tam. przy okazji bym młychnął te reklamy, które oni by sprzedali, weszliby w dwóch, w dwóch blokach reklamowych, wiesz, jeszcze później w trzecim przed samym meczem, później zrobiliby normalne 10, 7 minutowe studio w przerwie, gdzie byłaby krótka analiza statystyczna, wszystko w pigułce, oprócz tego dwa bloki reklamowe i potem studio po meczu, gdzie ja bym przed meczem zobaczył wszystkie mecz skróty bramek czarnogórców z meczu, z, meczu, z sportu Galią, Anglią, gdzie dowiedziałbym się kto, w jakim klubie w Czarnogórze gra. Ja to wiem, tak? Ale wiem to ja. Normalny zjadacz chleba w Polsce nie ma pojęcia, że w Czarnogórcy składają się z zawodników Juventusu, Manchesteru, City. No dobrze, ale jaki jest wniosek tej dyskusji a, że propos, a propos sytuacji że, tej? To znaczy, że, że, że co? Telewizja tak czy inaczej powinna płacić tyle samo, ile płaciła za mecze polskiej nie. reprezentacji i nie ma, w zasadzie nie, nie powinna no, negocjować no ze Sport2? Znaczy, że z obu stron sytuacja jest nienormalna. W tej no oczywiście jest taka, no. że jest, nie, ma normal, nie ma normalnego bo zapis... wyjścia, bo u źródła jakby nie zadbano o to, żeby znaczy, to według, miało ręce według, i nogi. Według no. mnie, na przykład, jak dla mnie najlepszym rozwiązaniem byłoby to, żeby telewizja polska po prostu nie kupiła tych praw transmisji. Ale telewizja polska, zauważ, ma zapis w ustawie, to po pierwsze, a po drugie telewizja polska, znaczy zapis, to no, obowiązuje Polsat i różne inne telewizje, telewizja polska, firmę Sportfajk, co, co firmę ich obchodzi? To, że telewizja polska jest na skraju bankructwa. Co ich to obchodzi? Ale ja nie mówię, że ma ich obchodzić. Firma, telewizja ja mówię, Polska ja... jest źle zarządzanym przedsiębiorstwem, i Telewizja Polska teraz się tłumaczy firmie Sportfive. Słuchajcie, my teraz mamy kryzys finansowy, ale... więc my wam zapłacimy ale to połowę to Więc zaraz, tego, zaraz co mówisz będziemy... tak, jakby Telewizja Polska TVP miała obowiązek kupić od Sportfive transmisję. Nie, no nie ma. Bo nie, nie ma ma To właśnie tak. Najlepszym rozwiązaniem, jeżeli no, nie mają to pieniędzy, ale to nie tak kupić się, to transmisji. Tak no, wiemy, I ja no. jestem ciekaw na przykład, co wtedy zrobi firma Sportfive. No, i ktoś, się, zosta ktoś się... zostanie z tymi prawami jak Himilsbach z angielskim no, no właśnie, no, nie, nie o między, mi, chodzi. Tak. Albo no, mi chodzi i wtedy nagle się znaczy, okaże wiadomo, jak, że... jaki to jest produkt albo sprzedaje za mniejsze pieniądze Polsatowi no, no. Otóż to. Otóż Otóż to. to. a Polsat będzie miał w związku z tym bo o ile ja wiem to jest obowiązek nie kupienia tylko no obowiązek pokazania. tego, że jak się kupi to trzeba, no, trzeba to pokazać no, otwarty no, otwarty, otwarty, tak. Tak. Tak. więc Polsat no niestety... jeszcze się trzy razy zastanowi zanim to kupi mm. tylko, że Polsat da radę zrobić studio i da radę sprzedać reklamy także jeszcze na tym zarobi a telewizja polska nie da rady, bo telewizja polska w no, mi strajlała. Ja podam, za taką cenę jak w tej chwili, to nikt tego nie kupi. I no właśnie o to chodzi. I zmuszanie TVP do kupowania tego nie, za tą nie chodzi, cenę, to, to, to nie jest... nie chodzi o zmuszanie, tylko chodzi o to, to że... jest że... Źle Ja mówię, że w tej sytuacji dla mnie najlepszym rozwiązaniem byłoby faktycznie... Jeżeli miałbym teraz decydować, to bym po prostu nie kupić tej transmisji. Znaczy, nie wiadomo, że Tych dla Sport cena z każdym dniem, który przybliża ich do meczu, cena podejrzewam, będzie spadać tak? i te oferty muszą, dnia... muszą być coraz niższe. Dobra, że jesteś konikiem, bo Sport jest konikiem. Masz 100 biletów na szlagierowe spotkanie. Na godzinę przed meczem sprzedajesz Wiem No To ja wiem, no to ja 5 no. no, minut po pierwszym gwizdku... To poniżej ceny już. Opychasz, byleby... To są poniżej ceny papieru. by no. się trochę, trochę, trochę niestety... wróciło. Tak. Tylko niestety tak się nie da transmisji zrobić. Tak, no i właśnie <laughs> problem w tym, że. że na. Nagle po prostu przerwany program w telewizji polskiej dni, i mecz się zaczął. Że parę dni przed meczem to już nikt tego nie Stop kupi, kupiony. bo nikt nie jest w tak. stanie wtedy zorganizować produkcji, nie no, jest, tam się toczą, zmienić tam ramówki, sprzedać lek, tak, tak, szczególnie tocząnego na tocząnego parę dni przed meczem. meczem no. tak, że, Także panowie, to znaczy, zamkijmy ten temat, bo się kręcimy biepskim, w kółko. Proszę historia. już nie jest tych śliwek. Dlaczego <laughs> no, są bardzo dobre? Ja wiem, ale z Mogielnicy jak redaktor mlaszczę a z drugiej strony apro, apro, mój jest... mikrofon nie będę sobie do niego blaskał. Propos, a propos TVP to ja tak, tak sobie... ja kupiłem ten mikrofon <śmiech> i zrobię tak. z nim to co będę chciał a ty a masz to tak. nagrać tak. i masz tego słuchać nie zawaham się go z, z drugiej z... strony TV... z TVP na przykład kupiło prawa do paraolimpiady i ja sobie czytam jak to telewizja na całym świecie tą paraolimpiadę pokazują a u nas? i bardzo wiele kanałów po pierwszym tygodniu zanotowało swoją najwyższą oglądalność w historii a, e... już ja wiem jak to jest, bo mnie to świeciło bo telewizja polska działa na takiej zasadzie nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego pokazać, nie umiemy nie, nie Nie, nie, nie. Tak. Nie róbmy, ale jak, co będzie, jak ktoś inny to pokaże? no Nie możemy na to pozwolić. kupić i nie pokazać. A, No i dokładnie tak to działa. Nie, no. nie, bo u nas no cały czas się wychodzi z założenia, że na przykład taka paraolimpiada to jednak mimo wszystko jest wydarzenie dużo mniejszej wagi i, i nie warto tego pokazywać. Dużo, są ci dużo ciekawsze rzeczy, które ludzie chętnie obejrzą i no, nie ma jest, sensu promować jest... takiego sportu. Świat pokazuje co innego, ale polska myśl trenerska obowiązuje również tu. No co ty przecież wysłali Roberta Algendi? Robert Algendi Al no. chodzi. Chodzi przed stadionem, na którym odbywają się zawody z mikrofonem i opowiada nam o tym, co się dzieje Szkoda, właśnie na no, stadionie. No dobrze, państwo tego nie widzą. I to, tak. I to jest nasza. I opowiada no nam. Mówię, to jest, ta polska myśl szkoleniowa obowiązuje również w innych dziedzinach. Ja obawiam się, to jest dużo więcej, to jest też trochę. To się mam nadzieję, to się zmienia na pewno, ale to jest podejście kulturowe takie w Polsce do ludzi niepełnosprawnych. Co będziemy no te tak, leki pokazywać, że no, no, ciekawego. Kiedy, kiedy jest szansa na to, żeby to publicznej powinno być pokazane. Ale to jednak jest inaczej, tak? Jest, jest, jest ogromna szansa. To jest przełożenie tego samego, że jeżdżąc na wózku wyjeżdżasz do Warszawy i musisz pokonywać nadal jest tak, że poza jakimiś elementami, bo z usprawnieniami dla ludzi niepełnosprawnych jest dokładnie tak jak ze ścieżkami rowerowymi. To znaczy tak, niby są są są do kupienia. Na kończą się, się <śmiech> tak, niecie. I co taki czek na wózku <śmiech> zrobi w tym momencie? A to jest bardzo dobry sposób pozbywania się problemu zarówno rowerzystów, jak i niepełnosprawnych. Na końcu ścieżki trzeba wykopać dół. Znaczy rowerzysta to w tym momencie pojedzie chodnikiem albo ulicą tam. samochodu, tak. A albo, albo albo na do dołu. A jak się jest na wózku i koniecznie trzeba załatwić sprawę w biurze, który jest 600 metrów dalej. A tu się okazuje, że nie ma jak do tego biura dotrzeć? No to to i... się albo, albo, albo pokój, do którego musisz pójść, jest na trzecim piętrze, no, a to... są do drugiego. No, no a, albo Polskie... tak jak dzwonisz do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i chcesz uzyskać informację, na co Pani mówi, że tak, ale trzeba się zjawić osobiście, bo ja... dzwonisz i nie możesz się dodzwonić. No ale jeżeli nie mam nóg, to <śmiech> bardzo mi przykro. <śmiech> a dlaczego? a to jest... dlaczego nie można się tam, jak nie można? Bo nie można się dodzwonić. Dzwonisz cały dzień, nie można no, się, masz... do się dodzwonić do pokoju, to potrzebujesz do informacji, więc dzwonisz Znowu do ogólnej recepcji, i mówisz, że czy może ktoś kogoś tam nie ma, czy może mnie pani skierować do jakiegoś innego ale pokoju, to... dzwonisz, dzwonisz informacji. Nie, nie, nie, nie, proszę próbować, jeżeli nie uzyskam tej, to najlepiej się skontaktować osobiście. No ale to mówiliśmy, mówiliśmy to jeszcze, za dwa, dwa lata temu, przy okazji których, już nie pamiętam, przy jakiej okazji, że polski związek, Komitet Olimpijski dział dla sportowców niepełnosprawnych mieści się w kamienicy bez windy na czwartym piętrze. To jest już w ogóle kompletnym paradoksem. Ty, no właśnie, o tym mówię. Na, ta, ta, ta, ta, na warszawskim... ale, to jest, ale to jest takie myślenie i, i są powołane, ale wiesz, bo tutaj masz... To, to ludzie, jest dokładnie którzy, to samo. Ludzie, którzy mieszkają w tej kamienicy, wiedzą o tym, że ci niepełnosprawni sportowcy tam przychodzą i po prostu no, z przyzwyczajenia poz, po, po, wnożą ich na to czwarte piętro. No. To jest właśnie dokładnie to A samo. A w tym czasie stawia się nam stadion narodowy, gdzie są udogodnienia dla niepełnosprawnych. Jest yy, siedziba Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dlaczego gdzie, nie są w takim razie na stadionie narodowym na przykład dlaczego Dokładnie. No i to jest taki... To... Bo jest to stadion czy stopił karski. No bo... To, dobrze, no bo ja nadal, nadal nie rozumiem, po co jest bieżnia na stadionie, na którym się... Znaczy, pierwsza podstawowa nie, sprawa, znaczy, sprawa, że teraz, teraz problem likwidacji bieżni przed meczem piłkarskim jest żaden, tak, żaden technicznie, tak, zwłaszcza, że na stadionie nie że był me... najtańszy i można to się, że na, na stadionie narodowym naszym w piłce nożnej rozegrano więcej spotkań w futbolu amerykańskiego. I <laughs> piłki nożnej. No i odbędzie się, i odbyło, odbędzie się za przysłowiową złotówkę jeszcze gala strażacka. Już była. I, I, była i, byla, finał, byla. I finał maratonu warszawskiego również będzie na stadionie narodowym. Czyli jednak bieżnie da się tam rozłożyć bez żadnego Więc, tam problemu. Nie, no kwestia jest tego, że tak naprawdę ten stadion, budując, można było dostosować bez problemu do 15 no, da się go, widzisz, dostosować cały czas, bo jeżeli można zrobić finisz maratonu, gdzie przybiegnie 10 tysięcy ludzi, będzie finiszowało na stadionie i będą, będą się mogli po zakończonym biegu normalnie. No, ale zawodów wodówek tam się nie rozegra. A dlaczego jeżeli masz bieżnię, w którą będziesz biegał na stadionie no, no to nie wiem, tam właśnie tam jest. też chyba jest, nie jest no, tak bo dar. chyba bieżnia zajmie za dużo miejsca tam, tam po prostu no, wiesz, Na pustom, tak, ciebiek nie rzucisz, bo, bo możesz zabić jakiegoś tam przebiegającego 400-metrowa. No, sędziego ostatnio zabili no tak, na zawodach, także doszła no, tak. Bo bo, bo chyba wybieg za ciasny tam. Tak, tak, tak, ale czy masz czepem? Tak, oszczepem. No nie żyje, tak mimo nie. tego, nie, no, ale że to udzielono mu błyskawicznej ta, tak, pomocy no, ale... No, ale otrzymanie ciosu taką ani... dzidą ale ani oszczepem, ani dyskiem nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie da się rzucić gdziekolwiek bądź nie, nie, nie, bo tam no są tak. te siatki, więc jest pole rażenia i on po prostu tam wbiega no dobrze, ale No musi dobrze. Być, no Tak, no tak, ale mówię gdyby, gdyby jeżeli ale jeżeli za mały... masz 80 metrów na przykład rzuty po 80 metrów i w tym momencie wiesz, masz długość, długość potrze murawy potrzebujesz 100 metrów no murawy ale plus bieżnie a nie 100 metrów murawy minus bieżnie bo wtedy trochę się nie jak się spojrzy tam jest po prostu wyjście można takie mniejsze zawody rozegrać, przykład biegać na 20 metrów, no, potem mnożyć wynik razy 5. pięć, zacząć wykałaczką. No to jest, zamiast, zamiast ja zamiast jest to... mniejszy, mniejszy, cięższy. Oszczepim dać. No, to, to jest taki starusz zmieniali. No, no tak wiecie o tym. No wiem, no, że to jest rekord tak, świata. To jest starusz. To jest różnica, Kiedy na przełomie wieków budowano kornek Ja na żelaznego. W nowym yorku. A Może to może dopowiedziano się słuchacze, to przed było. Także, że kiedyś rzucano oszczepem. Ponad 100 metrów. Tak. Doszło do tego, że na tych stadionach lekko atletycznie Przerzucali trybuny. Tak. Nie było szans i zaczęło być niebezpiecznie i został oszczep jako taki przekonstruowany w środka ciężkości do, do tyłu Szy, bardziej. Szybciej spada. Tak. Do znaczy tyłu. do przodu. Do nie. tyłu. Do tyłu przesunię. To jak miał środek ciężkości bardziej... bardziej z przodu, jest im łatwiej rzucić. Nie do tyłu, no bo tak to, jak on ma z przodu jest ciężki, to właśnie, wiesz, tak, dobrze idzie do dokładnie. przodu, jak przecinak zasuwa. A jak jest z przodu lekki, jak ma z przodu, to że nie ma, do takiego, nie ma do takiej do tyłu, siły nośnej. Tak, To ma tyłek obciążony i tak, bo jeżeli... Wydaje mi się, że przeniesiono do przodu, ale sprawdzimy to. A ja ci mówię, że do tyłu. No dobrze, dobrze. No ja byłem rozwadzić. fanem Jana Żeleznego i on tam bił rekord za rekord. A no ale teraz ktoś zauważy, jak, leci, jak leci młot na przykład i ma tą rączkę, to rączka nie idzie przodem, tylko nie. raczej tyłem. A, a, się raczej się kręci jest. dookoła młota. Nie chodzi o to, Chodzi o to, że jak masz środek ciężkości z przodu, to on się na przykład ma dużo szans, żeby więcej wbić. No, to sprawdzimy to. Panie, Arneście, pan, pan, panie redaktorze, panie, pan sobie to przemyśli? No dobrze, no to tak jak grot strzały, właśnie środek ciężkości leci z przodu, prawda? No to no tak. No, no chodzi o to, żeby się wbijał. No ale trzeba środek części z przodu po to, żeby dalej lecieć. Nie, no dobrze. No, ale, ale, ale oszczep nie jest po to, żeby się wbijał, tylko po to, między żeby. Innymi, między innymi nie, nie, nie, nie, to zostało tak przekonstruowane, że mimo tego, że został przesunięty środek ciężkości, to też lepiej pikuje i łatwiej się wbija. Znaczy, że prawie lepiej się ale wbija. Ale, ale nie, wie, się lecie, tak. nie wiem, czy widzieliście zawody przed igrzyskami, które zrobił jeden ze sponsorów, chyba Red Bull, dla oszczepników. Ustawili im tarczę i rzucali do celu tymi oszczędnościami. I to chyba tam na 30 czy 40 metrze ustawili im, także trzeba było. I co, w dziesiątkę trafiali? No tam paru trafiło w dziesiątkę z tej odległości, ale tarcza to wyglądała tak, że nawet trociny z jej nie zostały. A to taka fest tarcza łucznicza, taka gruba z takim, z takim sianem. Chyba gdzieś na YouTubie można znaleźć, trzeba by wpisać, że. Ja że Zazwyczaj taki tak, pomysł. Tak teraz mi przyszło, że ja zawsze jak oglądam zawody lekkoatletyczne i jest właśnie rzut młotym albo szczepem. Jak patrzę na tych sędziów, to jest to, to, to za, ryzykowny zachód. Nie, jest, no bo przecież, bo oni stoją nie, poza pole No ale przepraszam, że pamiętam, a nie do poza Poza, poza, <grym> no dobrze, no, ale rzucić. tak. No ale, ale to, też nie, to też nie jest tak, że nie że oszczep, no, ten oszczep czy coś, on nie leci chwili, jak strzała, tylko jednak te dwie sekundy powietrza jest. No to No tak, no tak. To był wypadek wypadkiem, ale... Wójcie cię lekko oszlepiło, przemknąłbyś oko, a potem już nie miałbyś czego otworzyć. No to prawda. Nie, no wiesz, się na to, patrzysz jaki Simbajewa ciekawe, czy, kawa, czy Usa, to leci Usain Bolt leci na stówkę, więc zagapisz się <głos> Nie no, by... no tak, no to po prostu no, nieszczęśliwy Ani wypadek Ale nie tak, trochę przesunęło je się na celowniku Ile słabości i koniec, No bo no, ja coś... bym też kiedyś Smieliśmy no, umówić super puchar Skoczek, skoczek w dal chyba też Panowie, kiedyś się zarobił Nie ma czasu Tak, tutaj... ta, no, Byłem na tym meczu superpuchar. superpucharowym, A potem był ten yy, Super puchar Hiszpanii czy Europy Jeden i drugi możemy sobie pokrótce omówić gdyż ja mam bardzo ciekawe przemyślenia my powiedziałem, że no. będę, że będę, że będę chwalić redaktor tutaj na, na, ja nie na kawę, redaktor opowiada nagrań dokonać, nie, mam ciekawe nie dokona. do wywiadu słuchaj, bo nie, ale tylko jeszcze, mówiłem tylko 23 minuty się, na karcie, dokonam. więc może my nie Ile? zdążyć 23 minuty? No. no dobra, to będę krótko, wyjątkowo chwalił <laughs> trenera Mourinho <laughs> To... A nie, nie, jak masz się to słuchamy. Poczeka, <gry> to ja pójdę w kupie kart. No nie, no bo, no bo prosta sprawa, no widzieliśmy wszyscy prawdopodobnie rewanż, w którym tak nieistniejącej Barcelony przez 35 minut, Prawda? to ja nie widziałem już od bardzo, bardzo bardzo, bardzo dawna, no i ja główną zasługę przypisuję trenerowi Mourinho, który... Ja bym te zasługi pół na pół podzielił niestety tutaj. No nie, bo Mourinho... Też tak ustawionej Dlatego... Barcelone w taki sposób i braku reakcji na to, co się dzieje na boisku. Braku reakcji, tak. Braku reakcji, tak. Tre... bo Guardiola w takiej sytuacji, kiedy drużyna... Czyli Bilanowia zrobił smudę. Na smudę. smudę. smudę. smudę. Zrobił tak zwanego trochę tak. zrobił trochę to, co zrobił Guardiola w meczu wiosennym na Camp Nou, wtedy, kiedy przegrał z Murinio 2 do 1. A wszystkim się wydawało, że tutaj Barcelona jest w gazie Zaczyna doganiać Real A on zagrał dokładnie tak samo jak w grudniu Wtedy kiedy 3 do 1 wygrał na Santiago Bernabeu I on nie wyciągnął specjalnie z wniosków To znaczy wyciągnął takie same jak Tito Villanova. To znaczy zagra chciał zagrać bardzo podobny mecz yy, w, w meczu rewanżowym Czyli my będziemy grali w piłkę a, a, a, Real, a Real sobie stanie na środku I może nam tą piłkę zabierze Tylko, że Mourinho zauważył, że drużyna w jego W meczach z Walencją i w meczu z Hetafę kompletnie nie gra w piłkę. Nie gra w piłkę, a szczególnie w drugich połowach drużyna Realu Madryt nie grała w piłkę. Okazuje się, że drużyna, jak to drużyny Mourinho, sierpień, wrzesień, rzadko kiedy do połowy, do końca września w zasadzie, są dobrze, dobrze przygotowane fizycznie. Wystarczy przypomnieć ubiegłoroczne mecze Realu z Racingiem Santander i z Levante, gdzie w tych dwóch meczach Real na początku ligi zdobył jeden punkt. Czyli dokładnie tyle samo, co teraz przed meczem, przed meczem ligowym z Granadą. Też po dwóch kolejkach mieli jeden punkt. No i raz, że Mourinho bardzo dobrze ocenił stan posiadania, czyli to co ma fizycznie w drużynie. Wiedział, że drużyna w drugiej połowie nie da rady biegać i nie dała rady, bo Barcelona w 10 grała lepiej niż Real w 11 w drugiej połowie a dwa bardzo dobrze ocenił ruch, który a w zasadzie jego brak w wykonaniu, w wykonaniu Barcelony. No i tak się należy zawodnikom Realu Bura, dlatego że oni ten mecz powinni do pierwszej połowy wygrywać do ze 4-0. Do 35 minuty mogli 5-0 wygrywać. No gdyby nie Waldes, który winni odkupi w żaden sposób, bo gdyby pierwszy mecz się zakończył wynikiem 4-1, to Real by już w tym, o ten puchar nie walczył, tylko by się skupił na lidze pewnie, bo ciężko jest myśleć o tym, że się wychodzi 3-0 wygrywa się z Barceloną w meczu rewanżowym. A tak zrobiło się z 4 do 1, które powinno być dzięki, dzięki błędom tak naprawdę i Adriano, który nie powinien podawać tej piłki w, w tym momencie widząc, że Di Maria idzie na pressing do Valdesa, no i Valdesa, który raz jeżeli już źle przyjął, bo źle przyjął to jak źle przyjął, to powinien tą piłkę wywalić w trybuny normalnie. No, Czy nawet nie powinien jej przyjmować takich no, takiej sytuacji. sytuacji... Znaczy, ale Di Maria jeszcze w momencie, kiedy on przyjmował, Di Maria był daleko, a w momencie, kiedy on już widział, że źle przyjął i szedł do drugiego kontaktu to tą piłkę powinien wykopać, a nie kiwać się z Di Marią. Postanowił się kiwać no i zamiast 4-1, bo szła kontra wcześniej Messiego na 4-1 zamiast wygranego meczu nawet 3 do 1, zrobiło się 3 do 2. no i realna szansa na to, żeby Real straty u siebie odrobił. No i Real zagrał w jedyny rozsądny sposób. Zagrał bardzo blisko, bardzo agresywnie, bardzo szczelnym pressingiem. No i skutecznie A... mimo wszystko skutecznie. No, to znaczy... znaczy nieskutecznie, bo by igłań miał trzy setki. Tak. Yy, yy, yy, yy, yy, yy, yy, znaczy i tak dalej, Zauważ, że Nie, no za... skutecznie na tyle, na ile po... Ech, było potrzeba. No nie, nie, właśnie. No no nie, bo, bo, jak, no, pani Aleś, bo, że bo, druga połowa wyglądała nie? w taki a, sposób, że do końca... Wygrali? No, no, ale W drugiej połowie Barcelona w no, każdej nie, chwili mogła to, zdobyć nie. bramkę na 2 do 2 i już by było pozamiatane, no, a skutecznie to by to było, gdyby prowadzili 5 do 0, a, mogli, a od a 24 czy 5 minuty grali z przewagą jednego zawodnika. No. I to Kolejny błąd, znaczy kilka błędów Tito, po pierwsze brak reakcji po drugi, na to co się dzieje na boisku, to znaczy jeżeli ustawiłem zawodników blisko siebie w środku pola i dwóch zawodników skrzydłowych, którzy mieli wychodzić na kontry, Okazuje się, że ci zawodnicy zostali odcięci przez bocznych pomocników Realu Madryt od piłek. Nie, Barcelona żadnej kontry nie wyprowadziła w pierwszej połowie, oprócz tej, z której miała rzut wolny. A jeżeli ustawiamy zawodników blisko i to jest idealny pomysł na, re, dla Realu, bo Real wtedy ma wszystkich swoich blisko i grają w kupie. Real fizycznie grając w kupie zawsze będzie lepszy od Barcelony w, w odbiorze. I Barcelona w momencie, kiedy zaczęła grać szerzej i na swojej połowie i na połowie przeciwnika i grać swoją grę trochę mniej, sku mniej skuteczną na małej przestrzeni, ale wykorzystywać wolne przestrzenie boiska, okazało się, że Real musi biegać, a Real siły biegać nie ma, więc w drugiej, yy, więc w drugiej połowie Poza w tym nie no, te, te Barcelona zacinowa... Świetnie, świetnie zagrał w środku pola. No, tak, się, no, tego... Real wygrał mecz w środku pola i wygrał pomysłem. Tak, I tak. tym, że w środku pola zdominował, zdominował Barcelonę. Alonso z Kedirą zagrali fantastycznie. Busquez, Szawi, no. w ogóle kompletnie niewidoczni. Znaczy w ogóle w tym meczu rewanżowym do 40 minuty to ciężko powiedzieć, żeby ktokolwiek w Barcelonie zagrał, zagrał dobrze. W drugiej połowie wszedł Montoya, okazało się, że nagle jest ruch przy linii. No i. No, ale już było za późno. No. Jak się gra w dziesięciu, no fakt, że te sytuacje były, trochę zabrakło skuteczności, ale... To Ziepnąć co nie można? No właśnie nie. A jak ty strykasz kolą, to jest dobrze. No. Ale ty się wasz na okrągło. Także to a czwarty punkt. Bo rodno gada. Nie, gada. No. Mieliśmy, mieliśmy pokrótce zanalizować, bo, bo spotkałem się z tym, że wielu moich kolegów, którzy oglądają mecze Barcelony i Realu od dawna, w ogóle nie rozumieli, dlaczego tak źle wyglądała pierwsza połowa w wykonaniu Barcelony i skąd tak dobra postawa drużyny Realu, który w drugiej połowie już wcale dobrze nie grał, a z kolei w meczu z Granadą ligowym, gdyby nie to, że bramkarz się obesrał przy dwóch golach kompletnie, przy strzałach który się nie cieszył po rzeczywiście był smutny. To. No to, to, to i Granada mogła urwać punkty źle grającemu Realowi, bo trzecia bramka była nie. w ogóle dziwna jest no ale to tak, No to ale tak, to tak wiesz, to tak w ten sposób można mówić, że się bramkarz że a ci dwie bramki. Aż no widziałeś tak go Realu? O, po, o, po, o, po, o, po, o połowie bramek w ligach można by no tak nie, stwierdzić. No, no nie, nie. Jeżeli, jeżeli drużyna gra równy mecz przeciwko Realowi na Santiago Bernabeu, a zawodnik kopie nie patrząc w stronę bramki z ostrego kąta, a bramkarz puszcza to między nogami robi Pawełka. A druga bramka... No, przepraszam, od Pawełka to w tym sezonie proszę się odstosunkować. No, no to robi przyroskiego. <głosy> a gdzie Semek jest? Chyba na ławce w Polonii. Także hmm. mamy dwóch. To jest Cawaja na po. trzeciego Pawełka. Pawełek <głosy> wygryzł ze składu. Co, to jest możliwe tylko. I okazuje się, że Pawełek broni dobrze dwa gole. dwa, trzy, cztery. Gole puścił w trzech meczach. Ale bardzo dobrze z Wisła. Ale dobrze z, z Wisła. Doskonale dobrze. Z, no, tak. no, no, no na był, się podwójnie, Był podaję. chyba w jedenastej kolejki nawet, zdaje. Nie, y, zamienili go na Zajaca z Podłęski, no po tak, wczorajszym no. meczu, bo Zajac rzeczywiście cuda wyprawiał. Zajac, Zajac, Zajac Richard Zajac. Zajac, zajac się nazywa. Richard, zajac, Richard no, no, zajac. Rzeczywiście. Drużyna przegrywa 3 do 1, a Bramkarz jest w jedenastej kolejki. A Teodorczyk na 3 do 4. Zaragnął już. Zaragnął. Czy 3:1. No Podłęski cię prowadziło 1 0 do 80, chyba drugiej minuty z Legią i przegrało 3 do 1. A mogło prowadzić 2 z 1? O Boże. A mogło i 3 prawda? No? bo to też dziwny mecz. W ogóle, w ogóle mam wrażenie, że ani Real, ani Barcelona nie są w jakiejś wysokiej specjalnie formie. A to, że Barcelona ma pięć punktów przewagi po trzech kolejkach nad Realem, Madryt to jest ja w szoku jestem ciężki. No ja, bo Barcelona ma dużą, znaczy... Co, dużo łatwiejszy Bar... kalendarz, bo wygrała nie, nie, z Falecją, z którą Real zremisował. Ale nie mówię o kalendarzu. <laughs> nie, nie, tak się dokończyłem zdanie no, z <laughs> <laughs> ja wszyscy mówią, że Barcelona miała łatwiejszych przeciwników. Tak jak A, to ja, to ja nie to, No, tak, takie komentarze, że Barcelona to grała tylko z Sociedad do tej pory, e, z Walencją i z I wychodzi z tego, że Z Zasuną na wyjeździe wychodzi z tego, że Barcelona jednak przeciwników miała trudniejszych, bo tam ci grali z. z... Z Granadą, z Hetafe i, i z Walencją. No to początek sezonu, zobaczymy, No jak się oczywiście, że początek no. sezonu, ale pięć punktów po trzech kolejkach to jest mimo początku sezonu konkret. No, no tak. tak. No a jeżeli chodzi o. bo przy okazji, wizyty na, na Camp Nou, raz powiem Wam, że to, co może było widać w telewizji, pewnie było widać. Temperatura północy na stadionie wynosiła, temperatura powietrza, 33-34 stopnie. było po koszulkach piłkarzy, że oni A. po prostu wyglądali każdy jak byli A do tego, wody. Do tego podali. beton był tak nagrzany przez całodniowy upał, że tam temperatura odczuwalna dla mnie to było ponad 40 lekko. No Generalnie nie dało się wytrzymać. Na powietrze stało, no w ogóle masakra. Ja się Dlatego się redaktor Zawada żadnych nagrań nie zrobił. Nie dlatego.. No, Musiał się chłodzić nie, chłodzącymi przecież. Nie no, znaczy generalnie myślałem o tym, żeby siedzieć głównie w taksówce albo w hotelu. Nie, nie, nie, na nawet na stadionie nie byłem, żeby go zwiedzać, bo jak stwierdziłem, głową? że mam w lodówce że mam tak, zwiedzać tak. stadion w taką pogodę, to odpuściłem sobie zupełnie jedno popołudnie po prostu przespałem w hotelu, no bo tym, że wychodzenie przy 40 stopniach mija się w ogóle z celem 40 w cieniu. No. Także... Mamy na to swoją teorię, Ta, swoje ja, przemyślenia. Za, za, tak. tak nas nie przekonasz, my no, wiemy swoje. Dobra, to mam świadków. We, we, we, we, dobra, dobra. Wezwę ich tu. Wezwij ich tu na nagranie. Bart Uby, oni, tam, on, mamy świadka, oni tam byli z tobą, więc są niewiarygodni. Ale są niepijący świadkowie z wyjątkiem pana mm. Panacevicza który ale mało, okazało się. Jak na niego chyba. Nie, mało. Jak na normalne, dobrze. Nie, tak nie jest to jest w kontynuujmy. A co z Radamelem? Co z Radamelem? Co z Radamelem? Nie, nie, właśnie, że się trochę marnuje w tym Atletiku? Że tak jakoś fajnie było, jak mówię, znaczy, wiesz co? w no, klubie, który jednak o coś więcej co, walczy, wylądował. No no Andrzej chciała za niego zapłacić 70 milionów. Ale ja, Andrzej Machaczkała walczył jednak na, nadal o trochę mniej niż No ale gdyby poszedł tak jak Hulk też świetny piłkarz, jego były kolega z FC ja myślę, że w w zenicie dostałby 20 baniek. No. No, myślę, że w Zenicie byłoby mu lepiej. No nie, ale no, ja mówię, ja mówię ale o tym, że Rada Falka zaczął grać w klubie, który, nie wiem, no, bije się co najmniej tam półfinały Ligi Mistrzów, tak mniej więcej. No, Atletico raczej do takiego poziomu w najbliższym czasie nie dojdzie, mimo tego, że wygrało z Chelsea teraz 4-0, to jakoś tego nie widzę. Znaczy, tak, Atletiko przede wszystkim okazuje się, że trener Simone nie tylko okazał się lepszy w jednym finale europejskim od Bielsy, ale okazał się, że, okazało się, że w porównaniu do, do Mida, de, tu wróć, Di Matteo to jeszcze musi zjeść dwie beczki soli, żeby być takim trenerem jak, jak Simone. Simeone pokazuje, że umie ustawić drużynę. Zobaczcie, że Falcao to jeszcze miał poprzeczkę w, w pierwszej połowie. Oprócz tego Atletico jakby było trochę bardziej skuteczne to ten mecz naprawdę skończyłby się jakąś katastrofą yy, dla, dla Chelsea. Jak tak się katastrofą skończył, bo de facto przegrali z drużyną znikąd, no bo co to atleti? I to nie minimalnie, tylko tak dosyć zdrowo no, przegrali. No tak? Jak usłyszałem, jak redaktor któryś tam Iwański, czy Jasina Zaklina Rzeczywistość i zaczyna przywoływać ducha Darka Szpakowskiego, że są to mecze, kiedy je, pamiętamy takie mecze, gdzie drużyna w finale pucharu prowadziła 3 do 0, a potem jednak skończyło się, wszyscy pamiętamy jak, no to ja pamiętam takie mecze, ale było ich całkiem, całkiem całkowicie jeden <laughs> w, historii, w historii futbolu, czyli to jest nawet jakaś jednosetna promila w historii, w historii rozgry, rozegranych spotkań, jakie widziałem, że to się nie zdarza codziennie. E, no i co, ja, no Radamel, no ja niestety przewiduję, że Rada Mel wyląduje po sezonie w Realu Madryt. bo to jest taki piłkarz, który do Realu moim zdaniem pasuje jak ulał. Znaczy pocieszające jest tylko to, że on już, weźrzysz go za kneblą. Dla mnie jakoś tak wyjątkowo, no wyjątkowo ma e, długą drogę i taką pokrętną do jakiegoś wielkiego klubu, bo wydawało się, że już prosto sporto on powinien trafić gdzieś, gdzieś no. na top. E, Szczególnie a że... ma ten przystanek w, w Atletico, taki. Bo, przedłużający tak, przedłużający taki, się A młodszy nie, nie będzie, będzie no. No. no właśnie, bo to też Tak nie... bywa z niektórymi piłkarzami Taki Hulk też generalnie tam mogłoby się wydawać no tak, ale tam to trafi, jest, jak... to w, tej, w tej chwili Radamel Falcao to moim zdaniem Jeżeli chodzi o zawodników grających na pozycji 9 tak zwanej, czyli klasyczny napastnik Grający w polu karnym To jest najlepszy piłkarz na tej no jest, pozycji na świecie No tak, top 3 na pewno, na pewno i zobaczcie, że on akcję potrafi skończyć i prawą, i lewą, i głową i do kontry jest idealny, bo jest bardzo szybki i silny. A ja potrafi zaliczyć całkiem tak. niezłą? Tylko też no to jest zawodnik, który tak... A iż nie... dełkuje? Być może... Z... Ekstronnie utalentowany. <grystanie> no, ale, ale już na przykład ja mam taką swoją teorię, że na przykład do Barcelony taki piłkarz by nie pasował, tak jak pasowałby na przykład do Realu, Madryt, do Milanu, czy, do, czy chociażby do Chelsea a nawet do Manchesteru United. No, czyli do, sobie na razie nie najgorzej radzi. No. Czyli do drużyn grających, do drużyn grających klasyczną, no, właśnie klasyczną. No z Radamem przegrali. No z Adam Adam przegrali, ale w lidze idzie im świetnie. No, no tak. Przynajmniej trzy, pierwsze Chciałbym trzy kolejki. się powiedzieć, co to za liga, jak się przegrywa z jakimiś merdasami z Atletico no dobrze, jak lider no, ale, przegrywa -1. No 1 ale nie, to, to super buchar. No to jest trochę też, też, też znaczy, trzeba Ja też, ja usłyszałem tłumaczenie w wykonaniu trenera Jacka Zielińskiego pod tytułem przecież mogli podejść tak nie z pięci do pucharu, no to od razu myślę sobie, Jezus Mary, jak on ustawiał te drużyny w Polsce? To do, czego, do czego oni się mają spinać, przepraszam Cię? Na Łęczną, na, na Bełchatów, tu wychodzimy z pięci, że nam żyły pękają, a tu w finał Super Pucharu Europy, no to wyszliśmy na lajcie, bo jesteśmy czelsa. Z, z, z, z takim podejściem, jak no, nie Zimiski. Nie mówię, mówię że wyszli na lajcie, no, nie w tym rzecz. No. Nie, no, no mogli wyjść i pomyśleć, że im się mecz sam wygra, tak? Bo Atletico to teoretycznie słabsza drużyna niż Chelsea. No ale jak się widzi, że jadą z nami raz, jadą z nami drugi raz, za chwilę wpada gol, jadą trzeci raz, no to może wypadałoby coś zmienić. Tak? No ale to jest tak, jak kiedyś rozmawialiśmy o tym i powtarzaliśmy to już wielokrotnie, że jak człowiek wyjdzie mało skoncentrowany na mecz, to później w trakcie, zwłaszcza jeżeli przeciwnikowi dobrze idzie, jest już, ciężko już, nagle wejść już, na te najwyższe plecy, obroty. No, już, tak. no dobra, ale to jest po ale, prostu zobacz, ciężkie, dlatego trzeba gryźć trawę od samego początku. No, na tej no i, Ale wyjście, są też podejście. trenerzy, którzy potrafią zmieniać losy meczu. Zobacz w ilu spotkaniach w ostatnim. W dwóch latach rzeczona Barcelona przegrywała z Realem Madrid w pierwszej minucie, trzeciej minucie 1-0, a mimo wszystko kończyła mecz y, zwycięsko. Dzięki temu, że trener potrafił teraz akurat y, mecz, mecz przegrali, bo było brak, był brak reakcji z, ze strony był, trenera. Może dlatego, że był inny trener? Może dlatego przede wszystkim, bo myślę, że, że, że wiesz, że, że reakcja jednak w trakcie spotkania jest rzeczą kluczową. Nie, no oczywiście, że tak. Ja bym nie potępiał przecież. Chelsea jeszcze jeszcze za, za, za, za, za, za tą porażkę w Super Pucharze, bo... Znaczy ja też nie potępiam, bo, bo, bo wiesz, to jest jeden mecz super W gra świetnie i co więcej grają świetnie wszyscy zawodnicy, no, nie, którzy no, są tam no, nie, w Chelsea. Nie można, nie można będąc w Chelsea przegrywać 4-0. No nie powinno tak, się, nie powinno się, nie, nie, nie, tak, nie tak, przyzwoite tak. się, tak, tak. Nie I to jest. zwłaszcza po tym, co się prezentuje w meczach ligowych. No tak to... jak nie powinno się, będąc Barceloną, nie istnieć w pierwszej połowie przez Ale <laughs> tak, też się to zgadza. To nie powinno. Tak, nie... Takie nie rzeczy powinno się... się. Tak, nie, nie, nie powinno się zdarzać. I coś jeszcze mamy o tych superpucharach? Nie, o superpucharach nie, już nie. nie. Nie ma. Superbuchar Polski jeszcze był, ale to już dawno. Był. Śląsk go zdobył, dlatego nie ma trenera. <głos> znaczy, chciałem też powiedzieć. Ale bo, bo... jest nowy trener w Śląsku. No Czech, Czech. Został, no tak. który kiedyś prowadził jakiś klub kiedyś, Bundesliga. Kiedyś nawet. kogoś prowadził. Czyli ma blisko. Tak. A ja, no, ja właśnie też sprawdzałem. Artur sobie został w 11 Bundesligi. Wcale się nie dziwię, bo też rzucałem u nas na Facebookową naszą stronę statystyki Artura Sobiecha, bo ktoś napisał. Tomek zdaje się napisał, że nie Tomek, nasz Tomek w sensie sławiński, tylko nie pamiętam, któryś z naszych kolegów który z naszych tomków któryś z naszych kolegów słuchaczy, tamków. kolegów Tomków napisał, że, że, że się rozstrzelał dopiero teraz otóż jakby grał w juniorze w, junio w, juniorze, gra, w juniorze wcześniej się rozstrzelał, ale przeżył no, no, rozstrzelał się wcześniej, bo on zdaje nie się w wojskowych rozstrzelał się on zdaje się w dużych juniorskich Grunwaldu Grunwaldu Ruda Śląska ma w 160 meczach strzelono jakieś 280 goli, a w jednym meczu strzelił 17 bramek no wiesz, broszkowie też mieli dobre wyniki jak grali eee, no, w Polonii. Są, są, są dwa fronty, na jednym froncie są zawodnicy, którzy bili rekordy młodzieżowe typu Messi i Raul, a na drugim biegunie są zawodnicy typu Bojan i Soldado na przykład, albo tam mini Mejia Alvaro też strzelał sporo bramek, będąc pomocnikiem. Był też taki Portillo, był taki portillo raz, który też wszystkie, nas, wszystkie rekordy, a potem zniknął. I taki zawodnik Sergio Garcia na przykład, który tam grał, wygrywał w Betisie, Spaniole. Plus tam. Saviola miał na przykład to samo. Saviola też to no, wiesz, ale są przykłady też Messiego i Raula, którzy też, też strzelali. Go. I takim zostało i takim zostało, a Sobiechowi wygląda na to, że, że, że, wraca. że wraca. I rzeczywiście, no jeżeli ktoś jest dwa razy... Dwa, cztery gole ma strzelone w Bundeslidze. Plus, plus trzy w pucharach chyba. Tak Teraz śląskowi strzelił, no, tak nie dwa strzelił, nie trzy strzelił zaraz, zaraz dominujemy napastnikami Bundesliga. E, no, wiesz, no, na, razie, na, razie I na, na razie Lewandowski... po wylądują Na razie Lewandowski ma razie jedną asystę. So, so, so, ma więcej go niż i Lewandowski. I I to zdecydowanie więcej, bo no. Lewandowski nie ma żadnego. A Sobiech ma cztery. A sobie został powołany. <laughs> Chociaż no, cztery ale... razy zero, to jednak no zero. Ach, <laughs> ta matematyka ale takie trudne mnożenie się przypomniało. Ale Sobiech nie został powołany do pierwszej reprezentacji Polski. Ale za to jest Sagan. I ja właśnie... nasza nadzieja. Znaczy nie, bo ja uważam, że reprezentacji nie powinno się budować na nadziejach, tylko na tym, kto aktualnie jest w wysokiej formie. I uważasz, że... Sagan jest w lepszej formie niż sobie? Nie, ale uważam, że jeżeli mamy grać no. na przykład przez 30 minut meczu dwoma napastnikami, to uważam, że lepiej, żeby było dwóch napastników różniących się od siebie, tak jak Lewand Wiadomo, że Lewandowski będzie na boisku. Jeżeli ma wejść ktoś, to, nie, to niech nie wchodzi sobie, który do Lewandowskiego jest podobny w charakterystyce, tylko niech raczej wejdzie zawodnik o innej charakterystyce, a który jest teraz pewien, pewny swoich umiejętności i wie, że to, co kopnie, to siedzi w bramce czyli Saganowski. Nawet jeżeli mają być to dwa mecze, dzięki temu mamy zdobyć jeden punkt, jakiego byś <śmiech> No. Optymistycznie? No Zapominał, że, będzie, że tak. drugi gramy z Mołdawią. No, u miesz zamiary na siłę. <śmiech> No, jeden punkt naszym celem. Znaczy ja nie przypadkiem użyłem tej ilości punktów, broń, bo zobaczymy, czy się uda. Mamy opinię, no, bo zakładam, że z Czarnogórą przegramy ze 3 do 0. I ty chcesz, żeby ta kupowało, to to znaczy, Bo ja bym chętnie zobaczył znaczy, zapadników z Czarnogóry góry. Obym się mylił. Saganowski nigdy wielkiej kariery nie zrobił, ale także w reprezentacji i. Obym no, się mylił. no no Czarił. O tym mówię. Więc, e, więc, więc, ale, więc, no, ale ja wiem. Nie, nie, nie mylił, ma, się mylił. Ma, no, ma, ale, ma, ale. ale... Nadtestowanie nadziei polskiego futbolu to miał czas smudek, jak miał 30 miesięcy. Ale ja nie mówię, na, na żeby powoła, powoływał się latków No, ale. Ale Saganowski Saganowski jest jest sam, najlepszym. Sam przed chwilą, sam przed chwilą po, y, powiedziałeś, jaki jest wybór, no, i. No Wybór jest taki, według, że jak popatrzysz, na, nie ma, no. jak popatrzysz na tabelę strzelców naszej ekstraklasy, to ze wszystkich Polaków najwięcej goli ma Marek Saganowski. Czyli jeżeli chcesz być... Ale jeżeli... o czym rozmawiamy? O polskiej ekstraklasie, która jest no, 28. ligą w no Europie. To, to co, no, o masz... czym my rozmawiamy? O no. chyba niżej. Ale przepraszam, skąd masz brać, masz trzon zespołu, no ale... No dobrze, to jeżeli ma... jakiś polski zawodnik gra gdzieś w jakiejś no, gdzie? zadupiałej lidze, nie wiem, 70. Tam, i tam strzelił 30 bramek, należy go powołać. No jeżeli jest dobry, to tak. Na tej zasadzie zrezygnowano z Frankowskiego, ponieważ grał w Japonii przez sezon. A on w tym czasie w reprezentacji Polski nastrzelałby więcej goli niż cała reszta. No, ja, no. Się, ja się nie zgodzę, no. Uważam jednak, że, że, że, znaczy, że to ja nie, myślę, jest tak, nie jest tak. W znaczy, przy nie, nie, przypadku Saganowskiego ja tak myślę, że... samo. No. Obym się mylił, no, ale... Ja bym chciał wymagać od trenera, żebym miał jakiś pomysł. Od tego trenera raczej nie sądzę. Zobaczymy, jak to powołanie będzie Powołanie Saganowskiego nie jest żadne. Natomiast powołanie tego. Saganowskiego jest to stara jak świat, stary jak świat problem, e, też nacisku dziennikarzy, tak? Znaczy nacisku opinii tak zwanej publicznej, co wynika z tego, że właśnie no jak to, jak to najlepszy zawodnik w polskiej lidze nie dostanie powołania. Do ale ja właśnie nie słyszałem, żeby było jakieś szczególne nawoływanie na to, że powołajmy Sagana, no. No, ale to no, może ma... krok wyprzedzający, ale ze jeżeli, nawet, trenera, tak? jeżeli no. nawet jest to, jeżeli, tak, nawet jeżeli jest to autorski pomysł trenera. I, i on ma taki pomysł, jak który ja się tego przychylam, nie, no, że, no, zobaczymy popoływanie... ja mówię, obym się mylił, oby on miał rację no bardzo bym chciał, żeby ja już żeby widziałem rację, zawodników no. skreślanych z reprezentacji z powodu wieku albo tego, że nie są perspektywiczni, nazywali się Roberto Baggio, Alessandro Del Piero, bo ktoś wymyślił, że nie mogą grać razem zawodnik Cantona, zawodnik Ginola to wszystko byli zawodnicy skreślani, a w tym czasie w Liga I Marek Szatanowski jest, jest jak najbardziej na poziomie wszystkich tych zawodników bo których jest, wymieniłeś, miał takie sukcesy w takich klubach i tak dalej no ale polska reprezentacja nigdy no, no, nie była na poziomie reprezentacji. Francji, Francji. Czy znaczy była, była. kiedyś W 80-tym kiedy drugim no tak, do tego nie będziemy jest. wracać I nawet byliśmy lepsi. Lepsi. Natomiast, byliśmy lepsi Natomiast jeżeli mamy powoływać zawodników którzy się wyróżniają, polskich, bo innych nie możemy No to nie powołujmy Sobiecha a powołujmy Saganowskiego tak? Ale jeżeli masz na jedną pozycję dwóch takich samych zawodników czyli Sobiecha i Lewandowskiego to lepiej jest mieć alternatywnego piłkarza który gra inaczej, bo gra drugą nogą bo drugą nogę ma znaczy, lepszą no, Myślę, że sobie, będzie będzie, Będzie, no. nie wiem dlaczego teraz będzie. Może być z Lewandowskiego na przykład, tak? Na przykład. Znaczy, bo w momencie powołania... Znaczy jest powołany że... do U21. A ja potem to wynikło z tego, że w momencie po wysyłania powołań sobie y, nie grał. Tak, w mm -hmm. Hanover grał, a sobie nie grał. Nagle sobie skoczył do składu, ale powołania zostało rozesłane i jakby... Znaczy zawsze go można dowołać. Bo można tak? go dowołać. Znaczy chyba za granicą klubu to już nie tak łatwo znaczy, dowołać, jest powołany, bo, są, bo są terminy. Znaczy, tak? znaczy jest powołany w tym samym terminie na reprezentacji U21, więc należałoby mu tylko zmienić reprezentację, A, okay. no co, co się zdarzało już. Ja chciałem powiedzieć, że y, widziałem, co prawda miałem się akredytować nawet, ale ostatecznie telewizja pokazała y, świętokrzyski turniej w piłce ręcznej. Y, I już wiem po co ludzie chodzą na mecze towarzyskie w piłce ręcznej. To, co wyprawia zawodnik, czupić. Czupić. Czupić. czupić. Ciekawe, czy kiedyś tak. powiem. badałam się. się nie <laughs> wyzią, To jest tradycja. Czuka <laughs> To, co on wyprawia, jak podaje za głową, między nogami, y no? jak rzuca cyrk, Cyrk. chłopak jest po prostu, warto chodzić na mecze... Kiedyś to, to, to było Harlem Globetrotter, teraz będzie Vive. Vive czupić Globetrotters Team. Czupić. Nie no, nie, zakup, zakup niesamowity, no, Grzesiek Tkaczyk się kontuzjował był. Te, te, może ktoś usunąć tego psa spod stołu? Skrót zabrać mu piłkę chociaż? Chodź tutaj. No, no. No, nie, nie da się. Także szczęśliwie mamy jednego. Nie da się, to dobry na napastnik, nie da się, nie da sobie odebrać piłki. Tak jak zabranie Alcestowi puszki po groszku na pusty jest praktycznie niewykonalne. Tak jest. Także a zaraz losowanie, nie, wróć, nie losowanie, zaraz nie losowanie, już Liga, tylko mistrzów. Liga Mistrzów zaraz. Liga, Liga Mistrzów zaraz rusza też w piłce ręcznej, także. No ciekawy jestem bardzo. Tej nawet już, nawet bo jest w Poznaniu, będziesz? Orlen, Orlen, Orlen, już, Orlen, Orlen już nawet pierwszy mecz ligowy zagrał w związku z tym mm. ligą mistrzów. Nie, wręcz, bo nie Orlen, czyli czas, Wisła. Tak, Orlen, Wisła, tak. Chodzi mi, chodzi mi o to, że Wiwe jest mocniejsze dużo niż w zeszłym sezonie. No i Jestem ciekaw, jestem jak z tymi zawodnikami. No, a grupa jest łatwiejsza też widzę Lidze Mistrzów. No właśnie, pytanie, właśnie. czy oni będą chcieli ze sobą grać. No, Bo w zeszłym sezonie ci, ci byli ci mocni, a tak jakoś im się nie bardzo było po drodze chyba no, ze sobą. No, no, no właśnie. ale mistrza, mistrza zdobyli. No mistrza, mistrza zdobyli, ale, ale oni jest, mają skład na Ligę Mistrzów, to na czołówkę. No, tak, a nie żeby... na Ligę. No. Dobrze będzie. Ja jestem dobry. Myś... Biotr, I po co się sprowadza takich dobrych zawodników, no nie po to ma się mistrza e, olimpijskiego, czy tam nie, brązowego medalisty tego no, mistrza świata, mistrza tak, turnieju olimpijskiego, tak. mistrza świata, mistrza, Europa, Europa, chyba, mistrza Europy, w tak, no. nawet chyba nie jednego, kupili jeszcze kogoś, No nie, ale już mieli barł, y, do tej pory. No tak, no, no, teraz ostatnie, teraz im... no, no tak, mówię ostatni ostatnich mistrzostwach. A, no tak, ja mówię tak raz, że, że w sumie nasi, znaczy nasi, no nasi, no nie mówię, Nas, no nasi no, zawodnicy Viva, no. jakby takim w sumie sumować tytuły mistrzów Europy olimpijskich, no, znaczy medali. Ta, na taki mały real. Na mistrzostwach Europy, świata. No, właśnie, i no może nie, aż, tak, no. może przesadziłem. No aż tak no, no, to nie, ale trochę, parę medali tam mają. Y, mają. Mają, no. No jestem, ciekaw. Zobaczymy. Może się uda. Wydaje mi się, że powinniśmy zmierzać powoli do końca, więc nadchodzi pora na. Mamy jeszcze anegdotkę. ponad godzinę. No, to nie <stratujy> to... nie pójdziemy dziś do pracy. Redaktor wiaderkiem dosypał czasu, dolał czasu żeś... do podcastu. O, ma takie możliwości. jest trochę prądu w wiaderku. Nawet, Czas... ma, ma się. Ma, ma taki Panie redaktorze, jakaś technika? Mm. Nie, żadna? No, tak nie, tak nic nie jest, Jestem smutny. No, <śled Rangerich> no to udano. Szukać. Ale dobra. To może ja dlaczego. <głos> Ludzie wiedzą. <głos> Mówi się na miejscu, trzeba. W fejsie sprawdzić. Polecam, polecam na fejsie. No, może umieszczę nawet w komentarzach, bo to jest ze strony Madrid PL, czyli nie byle jakiej strony. Myślę, że ten podcast będzie miał taki tytuł. Jestem smutny. <głos> trzeba szybko w takim razie nagrać o tym piosenkę. O. No jest o. nawet piosenka, którą, na, którą polscy kibice Barcelony dedykują e, Cristiano Ronaldo. Utwór wykonuje widziany przeze mnie nie tak dawno, przedwczoraj na stacji benzynowej, Tymon Tymański, a utwór ma nosi tytuł Jesienna Deprecha. A to jest spajana ja, piosenka. A to znowu doła, pragnę śmierć. Tak, tak, tak, tak. Wszystkie lęki tego świata. <laughs> Wszystkie formy samobuja przede wszystkim. stają, a ja, stają tak, i... wszystkie, tak, wszystkie formy samobójstwa. Oj, to ciekawe, nawet takie piłkarskie, wszystkie formy samobuja przed wszystkim. <laughs> A, a, ale chyba Christiano, no nie pamiętam. Że ja, miał nie, jest ja nie w nie, nie, nie. Ja jego wykonaniu. No macie. fakt, że on się rzadko pojawia pod swoją bramką, no ale... No rzadko, no, nie, bo to trzeba biec w stronę bramki najpierw, no, ale a potem trzeba biec w drugą stronę. Ale no. funkcje defensywne też od czasu do czasu zdarza mu się wykonać. Tak, broni się przed mediami. A propos, a propos, a propos nie <śmiech> samobójów, ale czerwonych kartek, bo Tomek Frankowski dostał czerwoną kartkę niedawno. Tak. Jak się okazało, on dostał przez całą karierę do tej Jak pory był? Chyba nie, cztery żółte. Cztery? Cztery żółte. Ale jedną czerwoną, to jest była jego pierwsza czerwona. Pierwsza czerwona, a w ogóle tak. dostał cztery żółte kartki. O, to przed czterdziestką udało mu się. Przynajmniej tak sam <laughs> powiedział, ja tak, tego nie sprawdzałem. Nie tak. się on tłumaczył, tak że panie sędzio, przecież wszyscy cztery żółte wszyscy wiecą, żadnej, ja tak żadne, nie robię. I żadnej za faul. Tak. No... Co jak na 20 lat kariery, ponad, nawet tak się jest napastnikiem, to tak, bo... w trzech ligach, w czterech ligach. Niezły wynik. Grał w większej ilości Czyli licz, niż wielką, wielką, wielką nagrodę w Wielką tak. Tak. <laughs> Nagrodę powiedz wielką Paradowicką. Jak go nie widzę przeszkód. <laughs> nie, no, tak e... trochę, a propos bycia smutnym, tak patrzyłem na losowanie ligi mistrzów tej piłkarskiej. Już I smutno. To, było... to nie ma szczęścia. nie ma szczęścia. Było tyle grup do których można było trafić. Ta grupa, I wyjść z niej z ale, palcem w nosie. A wszyscy tak przymierzali, że może będzie taka grupa, że trafi się City w jednej grupie, na przykład no, z kimś tam z pierwszego koszyka i tam wstawiano jeszcze jakieś inne zespoły, a tu nagle ja, ja osobiście nie pamiętam takiej grupy. To znaczy, jest grupie śmierci do sześcianu. Mistrz Niemiec, mistrz Holandii, mistrz Anglii i mistrz Hiszpanii w jednej grupie. To ja nie pamiętam. Tak, a w innych grupach to prawdziwa liga mistrzów. Jedyny z tej grupy, a za to w innych jest wiesz. Znaczy, z tej grupy dwóch prawdziwych mistrzów nie wyjdzie z tej grupy może być to mistrz Niemiec i mistrz Holandii. Mamy mistrza, znaczy, nie wiem, czy to był mistrz Danii, czy on nie był mistrzem Danii nawet. Tak, ten zespół, że jego nazwy nie wymówiłem. No tak. Oni... No, no i są takie grupy, gdzie rzeczywiście gdzieś tam są pewnie drużyny z trzecich miejsc w dobrych ligach, mistrzowie jakichś pomniejszych lig. I no Malaga jest... na przykład. Tak. Ma, ma, taka mała liga mistrzów. tam jest. Taka ma, ma, ma, ma, ma ma liga, mała liga Wicemistrzów. Znaczy, Jeżeli Malaga gra w no, ale to mistrzów, Borussia, to... Bo, Borussia tak. będzie miała znowu czas, żeby pograć i znowu trzecie z rzędu mistrzostwo Niemiec. Tak, no. tak. A potem jest długo, długo nic, góry, ciemność, bagna, a potem się rozpracuje. <śla> No, no tak no. niestety myślę, że tam na, nawet... Nie no, już tak się już pomijając, no, że Polska Liga jest słaba, to to chyba był najsłabszy mistrz Polski, odkąd od, ja pamiętam. Tak, nie, nie wiem, czy... By słabszy, by był słabszy od najsłabszych. No, tak, to, to była jakaś tragedia. No ale jak pamiętam, bo byliśmy nie na, było na kilku treningach Siąska przed Ligą, to że tak powiem... I naszych... podejściem sobie zdawali sprawę ze swoimi... <grym> <jakoś, grym> jeden z naszych słuchaczy napisał, że wieść niesie że niejaki zawodnik Liuboja bardzo grube pieniądze na porażki na wiosnę Legii u Bugmacherów w Chinach stawiał. O. Mm. Tak, nie wiadomo ile w tym prawdy. Nie chciałbym, żeby mnie zawodnik Ljuboja po sądach <śmiech> potem ciągał, ale takie plotki są, że, że nie tylko on, ale w ogóle legioniści grali na to, że nie zdobędą e, mistrzostwa. No i udało im się. No, i, to, i, to, znaczy to... Jakby, I to jakby tłumaczy wszystko. Pójście kulka do Zenitu i tam wszystko. Po co piłkarze? Nie no, w czym, ja z... czym się, się kierują? Ja ja ja tam może słyszałem... nie pograsz, ale dużo zarobisz nad stołem, a pod stołem. Aha. Ale ja znowu słyszałem, że teraz za Legia... strzelone goleci zapłacą, ale go zapłacę, bo Legia... za te strzelone. Legia Uda. ogłosiła, że chętnie sprzeda każdego zawodnika, za którego pojawi się oferta. Tak, tak. Jakaś sensowna niby. Nie wiem, tylko dlaczego ogłosili to po tym, jak się okno skończyło. Bo <laughs> to jest jedno. Poza tym już widzę tą kolejną no, tych tłumy, wszystkich menadżerów i tych no, wszystkich... Wiesz co, pan no, po, wie, paru młodych, no, po paru młodych, po paru młodych, może tam parę pomniejszych klubów się zgłosi. Wszyscy się śmieją z zawodnika Żyro, że w piłkę grać nie umie, a wczoraj taki zrobił, taki zagrał 10 minut, że uratował legi, że no, uratował no, no, Legii wycięstwo. Bezgi, Cały czas rozmawiamy no, Ale co z no, Podbeskidziem? Podbeskidzie miało świetny mecz przez 80 no, minut. No to grało, naprawdę. Dwa no, tak, no, tak. na to... klasie wiesz, jakie są świetne Nie, ja Wiem, bo grałem. Jeżeli uważasz, że to był znakomity mecz, to w takim razie co powiedzieć o meczu Chelsea z Barceloną, które grało po prostu przez 90 minut. Absolutnie genialny mecz. Kto? Chelsea z Barceloną. No co ty gadasz? Tak? Przecież pod Beskidzie to stwarzało sytuację za sytuację. Ile? No strzelili gola i mieli dwie setki. Sytuację za sytuację przez 90 minut. No. No. no to, to, to wiesz? No to po, poza tym, o czym ty mówisz, tam, tam były dwie, dwa wyrównane ze sobą. No właśnie, nie. A tutaj może podbezkidzie. No my sobie kupimy zawodnika furmana na przykład. A furman nie, nie. O, o. A? Ale wiecie. O, co? Niejnego, od, tak. takiego naszego podcastowego. Od czegoś trzeba zacząć. Ale no. ja zawodnika furmana widziałem, jak nas ja 14. To bym lat. Sagana wziął w takim razie ja albo. Furmana, no. Jak miał 14 lat, ja by nas na piwo dla ja bym nas no. obstawił w Chinach. zawodnik no, z nie, nie stać jednak. Nie stać. No. Bo on bo na perspektywiczny. Jest raz, że młody, dwa, że perspektywiczny, a trzy, że to jest zawodnik, który jest kształtowany od początku do końca przez klub. On w ogóle kiedyś był takim grubaskiem trochę, jak go Ale takiego warzywniaka, to już chyba by nam było. Warzywniaka, przepraszam. Nienawidzę, jak ktoś tak mówi. Ale tak no. słuchałem, że słuchajcie, nikt, nikogo stamtąd nie kupi. No chyba, że my. No chyba, że my. Nie, no, jak Wolski się wyleczy i zagra trzy dobre męcze, to pójdzie gdzieś. tych młodych może. Pójdzie gdzieś gol pewnie. Gol to za samo nazwisko powinien pójść. No. Do, do Laty. Lato też ma dobre nazwisko. Do Ligi Rosyjskiej, bo no. tam by się zgadzało wszystko. No, jest, nie, ale... To, nie, no, A to jeszcze, jest, bo nie mówisz, no, rozpędza nam się wyścig o fotel prezesa. O! o, o właśnie, no, I no, pojawił no, się no, nowy gracz na rynku. Fotel na kółkach. Tak. na no się na rynku. Ale ta, Olechowski chce zostać prezesem. To jest Też? Tak. Andrzej Naprawdę? Olechowski? Naprawdę, Andrzej Olechowski. To, to, to była to, wiadomość. To, to się, to się teraz, modne. Nie, teraz nie, modne. nie ma najmniejszych szans. No nie ma, nie ma, oczywiście. Że znaczy ma. w Polsce Roma nie może... to ma przynajmniej poparcie znaczy, jakieś rządowe. Ale no, rob... Żadne poparcie jakie, nikomu nic nie da, dlatego, że no, wygrywa się tak w regionach. A tak. jeżeli masz się Śląsk, No ale na przykład, ale w Gdańsku widzisz, w Gdańsku się udało. W Gdańsku się udało przejęcie. Przegonił Zobaczcie, zobaczcie, ile klubów, ile głosów ma Śląsk, i jak to się przekłada na resztę kraju. Nie, no, oczywiście, A że tak to no, no W tej chwili nie, ale ja, ja, no to, że, to, że Michalski został prezesem, nawet w, no, przecież w pomorskim tym y, oddziale, też było tych leśnych dziadków pewnie tyle samo co w każdym innym. A mimo co? Partyzanci, <głos> nie <głos> no tak. Być może, być może, jest jakaś szansa. znaczy być może mają jakąś kartę przetargową. No rząd w sensie, no w, sensie cieszy, w sensie, tam rozmowy. W, w obecnym zarządzie tych y, działających już y, działających działaczy. Jest tam tych paru buntowników, którzy. Y, no ale wiesz, chodzi mi o to, że jeżeli, jeżeli którzy, wiesz, bo to jest tak jak Mają prawo o tym, głosu, a a, a Rozmawialiśmy prawo i pisaliśmy... mają, nie mają głosu. Rozmawialiśmy i pisaliśmy i pisaliśmy o tym jakiś czas temu, że, że, że będą pieniądze inaczej rozdzielane z Ministerstwa Finansów i tak dalej, jeżeli chodzi o poszczególne związki sportowe że to znaczy być może PZP nie jest... Nie dostaje, no, PZP nie dostaje, no, ale być może jest jakaś, jakaś, jakaś taka forma. Ja bym się nie łudził. Ja też, ja też nie. Jeżeli miałbym iść teraz do tego samego Buchmachera, do którego chodził Liu Boya i postawić jakiekolwiek pieniądze na cokolwiek, to postawiłbym na Grzegorza Lat. Hmm, to prawda. No, ma no. największe szanse. No ale to kandydatura Koseckiego... Ja, ja to jestem ciekaw, jak mu pójdzie. No. Czy, czy, czy rzeczywiście będzie walczył, czy nie. No, jeszcze Zbigniew podobno ma w planach wyskoczyć, jak Filip No jest w ogóle... Jest cała dyskusja Róz, między Wybigniew... Z zawodnikiem Zbigniewka. kucharskim a, a, a, a polsatowcami o, o Zbigniewa. Bo tam kucharski nagadał, że Zbigniew to przecież od 30 lat jest w PZPN i generalnie rzecz biorąc świetnie funkcjonuje we wszystkich układach, a w czasach, kiedy była korupcja, był wiceprezesem PZPN. No i nic no, nie i, zrobił. No. I generalnie. Generalnie dziwo, ma raz, rację. Tak. Pierwszy raz w życiu zgodzę się z Cezarem Kucharskim, bo to ja jest, się Boniek jest żadnym nowym człowiekiem. Boniek no. funkcjonuje i żyje z PZPN-u znakomicie. Jeżeli, jeżeli to ma być ożywczy, ożywczy powiew <grym> w PZPN-ie typu Boniek, no to... No Przecież on tym wszystkim, się co się dzieje najgorszego z... w PZPN-ie od, od 15 lat, on bierze udział on w tym. jest jest z trochę ponieważ ponieważ z boku, przede wszystkim dlatego, że on nie musi, nie jest uzależniony finansowo od tego, co tam dzieje. Poza tym siedzi sobie we Włoszech i chce może kontestować postawę swoich kolegów, z którymi i tak pije się po plecach, pije trochę droższe alkohole niż oni i trochę lepsze i trochę mniej. Ma tam swoje różne hobby, ale generalnie siedzi w tym samym związku, przecież przyjaźni się z Listkiewiczem. Był trenerem reprezentacji, przecież powołanym no tak przez PZP. jak błyskotliwym. Mm, tak. I no, jak a, błyskotliwie tak. Nie a, a, tak no, a Sposób, w jaki on komentuje na przykład poczynania Roberta Lewandowskiego boiskowe, no to jest co najmniej kuriozalny, dlatego że ja rozumiem. A, ale że... to słynie z, że z można, że można, Że można mieć pretensję do lewego, że zagrał gorzej jeden mecz czy drugi, że się odezwał nie tak jak trzeba, ale, ale można to skomentować nie wiem, pisząc felieton albo, albo skomentować określony jeden mecz albo określoną wypowiedź, a nie pisać o, o wybijającym się y, piłkarzu polskim i to no, rzeczywiście pierwszym od czasów, y, od czasów Zbigniewa Błońka, nie wiem czy ma syndrom Pelego, że co, ktoś łeb podniesie i zagra lepszy mecz niż Pele w jakimś ważnym spotkaniu i wszyscy mówią o będzie, będzie, będzie takim piłkarzem jak Pele. To on od razu. Nie, Messi się do niczego nie nadaje, to Karypel i tak dalej, w ogóle tego nie do niczego. Jak Pele, wszystkich swoich to, potencjalnych następców, ich rolę w futbolu umniejsza. I tak samo Zbyszek Boniek teraz postanowił umniejszać f, f, we współczesnym futbolu rolę Roberta Lewandowskiego. Tak jakby w Polsce był nadmiar idoli i wybitnych piłkarzy, którzy kosztują dla. No nie, no nie, nie, nie, nie, to jest tak wąsko teoretycznym To jest tak, warga... tak wąsko wargą, jest, jest megalomalem bo... zakochanym, co sobie, no, okay. po prostu, no, no, to taka jest prawda jak się no słucha, że człowiek sam sobie nie nazywa. Ja jest... ale ja nie słyszałem, żeby on o kimkolwiek powiedział dobrze on tylko i wyłącznie przyjeżdża, od czasu do czasu rzuci jakieś takie bezsensowną krytykę jakąś bzdurną historię a czy czasami sensowną krytykę że rzuci w przypadku PZP no nie jest to trudne <laughs> Chodzi o to, żeby ona była jakaś konstruktywna i co ze sobą niosła. No, no natomiast tutaj, tutaj nic nie znaczy, się nie dzieje, bo, więc Boniek Boniek z jednej jest strony z jednej strony znaczy, A z drugiej strony to... No... Z drugiej ja strony... niestety, ja znaczy, niestety nie, mam szpota... wrażenie, ja mam wrażenie, że Boniek jest dlatego kandydatem, żeby osłabić ewentualnych przeciwników Grzegorza Laty. Znaczy między z dwojga złego wolałbym, żeby Boniek nie... był prezesem niż lato, no właśnie PZP, bo niż lato. jeśli Boniek, znaczy, miałby... znaczy, Boniek jak... to jest takie stronnictwo demokratyczne za komuny w Polsce. I i Duża opozycja, ale koncesjonowana tak, tak. całkowicie ma wyglądać. No dobrze, jak ale gdyby gdyby, mówić Bonik jedyny, tak. gdyby Bonik był jedynym kandydatem, to tak który jak jest w w stanie... Dyrektor. Młody, gniewny, ale komunista. Tak, tak. <laughs> gdyby Bonik był jedynym kandydatem, który jest w stanie zdetonizować latę, bo Bonik inny nie ma szansy, no to, to i tak lepiej chyba, nie? Lepiej, no tak, ale, lepiej, ja, lepiej. ale ja uważam... Bo, wszystko, bo żaden inny nie ma szansy żadnej. Kwestia jest kwestia tego, że ja, <laughs> ja uważam, że Bonik ma właśnie być tym takim, ma zneutralizować tych wszystkich właśnie, typu Romana Koseckiego i i tak dalej, tych ludzi, którzy przychodzą po znaczy, prostu wiesz, ze mną... No jeszcze znaczy, gdyby już... Boniek... głosy, ewentualne głosy Czarnecki. reformatorów A, tak, i głosów o. reformatorów i tak dalej, i tak dalej, rozdzielą się między tych i tak dalej, i tak dalej. Trochę, trochę upraszczając, i tak dalej, i tak dalej. Niech, upraszczając, można powiedzieć, że w tej chwili w PZP nie jest dyktatura tak zwanego ciemnogrodu i gdyby był Boniek, to by był powrót do takich czasów nie, tylko Listkiewicza. Dzisiaj. Znaczy do takich czasów, że przynajmniej by trochę ładniej, nic by się nie zmieniło. Kradną, ale bardziej inteligentnie. Tak, dokładnie. Profesjonal, profesjonal, I nie profesjonal, tak na hammer, profesjonalnie tak? kradną. Profesjonalnie Przynajmniej znają jakieś języki opcje i trochę lepiej wyglądają, no i tyle wstydu nie ma. Ja, my już poznaliśmy Zbigniewa Bońka jako działacza, jako trenera. No i ze wszystkiego, jak, jak to zwykle bywa, najlepszym był z tego piłkarza. Tak, tak, tak samo, jak że Autentycznie, autentycznie wybitny. No, to jest to prawda. <laughs> No oni trochę no tak zasystali, ten... ja, oni ja, tak asystowali myślę, sobie na boisku, a teraz jest, sobie asystują no. trochę w związku. Jeden bez drugiego. Jeden bez drugiego świetnie funkcjonuje, ale jak są razem, to, to też dobrze wygląda. Także cóż, no, szkoda, że Roman Kosecki nie będzie. No. Roman Kosecki grał w młodszy zespole, jeszcze jest za chudy. <laughs> nie wiem, w kursku mu kryzys. Nie, najchudszy jest Boniek z nich wszystkich a. A. jednak, no a. nadal. To i żre te makarony, nie wiadomo, siedzi we Włoszech. No jakby, jakby brać potusze, to chyba poseł Czarnecki by tam musiał. O, a nie to dziś, to jest Dziś by był bezkonkurencyjny w tym. Poza tym, to. zdzisiu, to jest naprawdę już wystawienie takie lato zły, to my wam wystawimy zdzisiu. <laughs> Zatęsknicie. No przecież tak. jak to, przecież to jest nad, naddziałacz. To. Gdzieś tak... No. Palony. Działacz nad nie, a dla, mnie, dla mnie on jest mistrzem świata. Być wyrzuconym z roboty i jeszcze przez rok brać po prostu ten i nagle startować na prezesa z, z no roboty, tak. z której został, miał być zwolniony i wyrzucony. Staję, Zostaję, tak on jest tak, wklej, mistrz. Kasę. Ja mówię, uważam, że wszyscy ludzie w Polsce pracujący w korporacjach, i nie tylko w Polsce, powinni się od niego uczyć. Ale uczą się. Czy to Niestety. jest po prostu, znaczy wiesz, no, wywalają, po prostu mówili, wywalają cię. Wywalają drzwiami, wracasz oknem. No i to jest niekończący się koszmar on to, bieżdża, on to wjeżdża windą. No. Takie okno. Windą wjeżdża i razu na najwyższy pomp. Tak on nie, mówi, on nie potrzebuje windy Ciekawe, tak że jest. nikt nie wpadł na to, żeby takie balony produkować. Nie, żeby Ze Kręcinki? tak, Kręcinki. Tak kręcink. kręcink. kręcink kręcinka tak. na sznurku. Kształt by się zgadzał. No to Dobrze, się i się to, to była A. mała dykteryjka na temat wyborów PZP. Może w ogóle taki w, wypuścić serię balonów przedwyborczych. Kręcinka. Balon lato, balon kręcinka, balon... latko kręcinka. No. Ten, ten balon lato. Ten balon lato. Ko koseckiego... albo nie lato. To co? To, co? to kończymy. Tak. A ja, ja siadam do czytania biografii Andrzeja okay, Iwana bo. pod tytułem Spalony. Można się dowiedzieć, jakim poważaniem wśród moich piłkarzy cieszył się nad trener Pierniczek, do którego, do którego zawodnik, młynarczyk Perflacha, z którym Andrzej Iwan przegrywał duże ilości pieniędzy, grając z nim w pokera, jak, jak przychodził na dzień przed meczem, nie byle jakim, meczem mistrzostw świata przychodził do niego i mówi, Józek, ty idziesz już do pokoju, ty jutro grasz mecz, a tam ten kompletnie pijany chiedzi gra w pokera. A on na niego mówi, wypierdala. Z takim szacunkiem cieszył się na trener pierniczek, który... Poproszę o i tak będą wiedzieli, o co chodzi. No, ale <grym> sukces był, tak? No, sukces był i trener pierniczek od tamtej pory... W nadal, w na... w a, myślę, a myślę, że cieszy się taką samą no. Popularność się wśród piłkarzy, jak wtedy. Nadal, nadal, nadal tak samo go szanują, myślę. Myślę, że tak. Myślę, Żegnają że... się. Po kolei wszyscy. Tak. Redaktor Magdzierz, redaktor Gareł, redaktor... Smutny redaktor Smutny, smutny, smutny redaktor. Smutny, smutny frasobliwy. Smutną redaktor Magdzierz. <laughs> Smutną mi Boże. O, to Kochanowski. Redaktor Kochanowski. Kochanowski też się żegna. I redaktor Zawad, Zawada też się żegna. I redaktor Konradziuk. I skrót. Jest!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 Zepak trzyma flagę, w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rączynami. Mogłeś kto mi wrzucił Szaranowicza na słuchach? Turku kończ ten Szaranowicza miałem na uszach i zgłupiałem. To prawie atwą, elegancką fryzurę do Gafincki, a tymczasem Cypiłce ty Ryszard w serwiec. Tuńczycy, choć wygrywają, to jednak przegrywają. Eleganckie kobiety, pięknych tutaj w toaletach, eleganckie mężczyźni białe koszule.